Witamy bardzo serdecznie w dwunastym już odcinku podcastu Bezimienny. Jak zwykle ja będę prowadził, czyli Christian Kender, a ze mną będzie... Wyobraźcie sobie, że tylko jedna osoba, a jest to Jacek Kaleta. Witam wszystkich. Jak dobrze wiecie, Piotrka dalej z nami nie ma. Nie wiadomo, co się z nim dzieje, czy będzie, czy nie będzie. Myślę, że najbliższe tygodnie rozwiążą te wątpliwości i na pewno wam powiemy, co się tam dzieje, a co się nie dzieje. No, mamy parę komunikatów dla was. Może Jacku, może ty przekażesz naszym fanom, co specjalnego im przygotowaliśmy? i co, co, co w ogóle ich czeka przede wszystkim? No, fajnego w sumie również dla nas, ponieważ to jak każdy dobry zespół, sprzedaliśmy się w skrócie mówiąc. A dokładnie chodzi o to, że od przyszłego tygodnia, a dokładnie od tego odcinka, idziemy pod patronat pod portalu, poznańskiego portalu o grach i technologii i będziemy pojawiać się tam u nich na stronie jako ich podcast. Oczywiście na naszej stronie dalej też będziemy się pojawiać jako niezależny podcast, ale no będziemy też jeszcze u nich, no nie? Tak samo teksty na naszej stronie oraz u nich, o ile będziemy chcieli. E, tak, no oczywiście wiąże się to, mam nadzieję, z różnymi fajnymi rzeczami. E, wiem już na pewno, że przygotujemy dla Was wywiady z twórcami różnych gier w Polsce, co, co jest na pewno bardzo fajną inicjatywą. E, już ja wiem osobiście o dwóch, być może nawet i trzech, i to będą różni polscy, e, no, r, różne polskie e, grupy, które produkują nam gierki. E, co to będzie, do, wiecie się w przyszłości, ale daje nam to właśnie też taką możliwość. E, no co, poza Oczywiście tym... się wiele też więcej możliwości, jak na przykład możliwość wejścia na VIP Day'e, na różne targi i inne takie imprezy. No tak, ja, ja za bardzo o, o tym nie mówię, bo mnie bo ja, tam chyba raczej nie będzie ze względu na to, że mieszkam w, w UK. Ale tak, tak, tak, bardziej mi chodziło Jacku o ten, no, no tak, jakieś relacje na podcaście na, na pewno będziesz mógł Jacek sam osobiście tutaj, wiesz, opowiadać co i jak. Eee, dobra, więc y, więc daję tak, y, więc tak, sprzedaliśmy się, padportal.pl, na tą stronę Was zapraszamy, bardzo fajny portal i właśnie go będziemy reklamować w każdym pewnie odcinku. Eee, ja tylko dodam, że być może... Zmieni nam się, znaczy dojdzie nam dodatkowa osoba e, na stałe, więc zobaczymy jeszcze co będzie z Piotrkiem, ale być może tak będzie, bo chyba Piotrek sam nie jest do końca pewny, a a PatTV ma też podobną sytuację, być może weźmiemy, że czterech nas będzie cały czas, a czwartym będzie właśnie Piotrek, zobaczymy jak to będzie. Na pewno nazwa bezimienny zostaje, no ch chyba, chyba chyba Jacku nie możemy z nim zrezygnować, prawda? Nazwy nie sprzedajemy, nie, więc nasza no... do końca już. E, dokładnie tak, to oni muszą nam płacić za nazwę. E, dobra, więc e, to tyle jeśli chodzi o, o, sp o nasze, sprze sp nasze sprzedaże. E, miał się pojawić gość, gość niestety nie mógł, przykro trochę, dlatego jesteśmy razem z Jackiem. E, dzisiaj mamy e, podcast, w którym będziemy mówić różno o różnych ciekawych rzeczach, bo w ostatnim tygodniu sporo się e, wydarzyło. Naszym głównym tematem będzie coś takiego, czy solo, solo, czy w koopie, jak chcemy grać, czy wolimy grać sami, czy wolimy grać z kimś. I tutaj rozwalimy ten temat na czynniki pierwsze, powiemy czy multiplayer, czy single player, czy kooperacja na kanapie i tak dalej, i tak dalej. Zobaczycie różne ciekawe rzeczy, no i myślę, że jedziemy z wiadomościami ze świata. Jacku, zacznij! Otóż nie dam linka do, tej, do tego newsa, ponieważ to było zasłyszane w radiu, więc musicie mi uwierzyć na słowo, ale podczas pewnych angielskich obrad w rządzie, jeden z posłów zaczął grać sobie po prostu w Candy Crusha. I tam łupał sobie te diamenciki, diamenciki, łupał, łupał i inny jego kolega po prostu zrobił mu zdjęcie. Wrzucił to wszystko na neta i ogólnie wszystko skończyło się tak, że osoba, która wrzuciła to zdjęcie dostała karę, a ten polityk nie dostał nic. No właśnie, to jest w polskim, w polskim rządzie? Jacku? No nie, u ciebie w Anglii. A u mnie w Anglii. No, no No, no, no dobra, myślałem, że w polskim to bym bardziej tak mógł hejtować trochę ten, ale no, no, no, no trudno, no. No, no, no, no ale trochę trupota, dziwne, no. że koleś dostał karę za to, że zrobił zdjęcie, a ten drugi, który przyszedł na posiedzenie, nie da, że to wszystko olał, grał sobie, nic nie dostał, nawet mu nic nie powiedzieli. No tak, no to. Może miał plecy jakieś, nie wiem. E, albo, albo wiesz, no jest zakaz robienia zdjęć e, tam, więc nie można robić zdjęć, ktoś dostał i po prostu nie interesowało ich co jest na zdjęciu, tylko po prostu samo to, że robił zdjęcie z pewnością spowodowało, że dostał taką, a nie inną karę, no e, spoko, no Candy Crush Saga, no, no w sumie, mówiliśmy o tym ostatnio tak, nawet. na pewno nie, ma, nie miał telefonu z Windowsem bo Candy Crush Saga tam nie występuje e, no to tyle w tym temacie. Dobra, więc przejdźmy do grubszych w takim razie tematów. To tak było na początek takie lekkie. Wierzmiń 3. Eee, no, powiem Ci, Jacku, że ja mam pewnego rodzaju mocne przemyślenia z tą marką i powiem Ci, że eee, no, CD CD Projekt Red, CD Red, tak? Oni się nazywają eee, CD Red? Eee, CD Red bo... w skrócie. Tak. Eee, spieprzyło sprawę, spieprzyło sprawę do tego stopnia, że Wiedźmin 3 już dla mnie nie będzie grą dobrą. Ja pamiętam sytuacje, w których e, przesuwa, przesuwali na przykład Drive DriveClub'a też po parę razy, teraz Battlefield Battlefielda po parę razy tego nowego przesuwają. Ogólnie same przesunięcia nigdy nie świadczą o grze dobrze. Nigdy. Nie spotkałem się z sytuacją, że przesuniemy premier chociaż teraz jest z tym Batmanem taka sytuacja ale na ogół jeżeli już może raz, ok wybacz ale jeżeli dwa razy jedno studio przesuwa swój projekt to coś jest nie tak, to tam naprawdę co, coś jest nie tak i obawiam się, a pewnie tak będzie że Wiedźmin 3 na pewno nie będzie lepszy od dwójki i będzie grą ostro zabugowaną i tego się najbardziej boję, co Jacku myślisz na ten temat? Ta gra jest właśnie obecnie podobno ostro zabugowana Aha. O ile wierzyć tak naprawdę ludziom na internetach, jak to się mówi, no ja. Ponieważ jeden użytkownik z forum PS Site w temacie o wiedźminie 3 napisał, cytuję, to nie jest dosłowne, ale nie wiem co to mhm. chodziło. Kolega mojego kolegi jest testerem przy tej grze i mówi, że jest tyle bugów, że nie dało się w to grać w ogóle. Więc musieli przesunąć na dalszy termin, więc koniec cytatu. No. I teraz nie wiem, można temu wierzyć, można temu nie wierzyć. Tego się raczej nie dowiemy, ponieważ nikt z cdp u się nie przyzna wprost, że nasza gra jest niegrywalna, optymalizacja jest skopana, albo coś innego nie działa, no nie? Mm -hmm. no tak. Po prostu leci najprostszy statement, że dla dobra graczy, żeby nasz produkt był najlepszy, przesuwamy premierę o te 3 miesiące, co jest według mnie jakimś tam krótkim czasem, więc tutaj nie ma za dużo płaczu tak naprawdę. No, znaczy wiesz, no, płaczu mimo wszystko nie ma, ale to już jest drugie przesunięcie. Myślałem, że zagram za 2-3 miesiące, a teraz zagram dopiero za pół roku. No ale teraz to jest ogólnie taka moda na przesuwanie premier. Znaczy mo moda, e, moda w e, takich grach e, dużych przede wszystkim. No tak, no wiesz, no nie wyobrażam sobie, żeby FIFA miała wyjść w innym terminie, bo jeżeli FIFA nie wyjdzie we wrześniu, a wyjdzie chociażby w listopadzie, to nie sprzedaję im się tak dobrze. No dobra, za ale FIFA to jest coś, co jest sklepane co roku i to jest prawie to samo. Tak? No tak, no mniej, mniej więcej tak. A... Rozgrywka, boiska praktycznie też mogą być takie same. Tam dużo nie muszą zmieniać. No nie? To jest coś jak z remasterami. Mm -hmm. Też mogłyby wychodzić co roku remastery The Last of Us i dużo by nie zmieniali, tylko grafikę by podciągali. No tak, tak, tak, tak. To jest prawda. Eee, no tak, tylko że jeszcze Wierzgiem ma mieć e, większy świat chyba niż w dwójce, z tego co mi się wydaje. Tam chyba dużo większy. Jeszcze nie wiem, czy oni się nie chwalili, że większy niż w Skyrimie. No, chwalili się, że będą dwa albo trzy razy większe niż tak. w Skyrimie, i na jednym demku było to tak powiedziane, że no, od naszego miejsca do tamtego drzewa jest więcej niż pół mapy w Skyrimie, czy coś takiego, nie? Mhm. Tak, tak, tak. Że to był e niby mały kawałek tej e mapy. E Chyba, chyba, chyba to pamiętam, i właśnie przez to prawdopodobnie pojawiają się te problemy z optymalizacją. Oni będą mieli problem, niech się tylko cieszą że PlayStation 4 nie ma takiej architektury jak PlayStation 3, bo najprawdopodobniej gdyby też miał jakiegoś Sela, to ja bym tego no nowego wieśka na PS4 nie widział. Nie ma takiej opcji. Nie, nie, nie umieliby na tym tak zaprogramować grę, żeby ona po prostu chodziła i była dobrze zoptymalizowana. Takie jest moje zdanie. No, no dobra, ja bym... ale się na to, że mamy na przykład Fallouta na konsolach, tak? Na przykład Aha. Fallout New Vegas. Świetny, na PC jest, jest o no. wiele mniej błędów i tak dalej w działaniu tej gry niż na konsolach. Mhm. I ja coś czuję, że jest podobnie właśnie teraz z nowym Wiedźminem. Że a... ten duży świat daje w kości tak konsoli, że teraz muszą jakieś cięcia robić, żeby to wszystko ładnie chodziło. Eee, a masz, a czy ten New Vegas tak samo beznadziejnie chodził na ps trójce jak Xboxie 360? Na Xboxie chodził lepiej. Na ps trójce to była rzeźnia. No, Czasami no, potrafiłem tak, tak. wejść do zwykłego domu opuszczonego, gdzie było jedno krzesło, jedno mhm. łóżko i jeden stolik, a gra po prostu nagle klatkowała, miałem po FPS-ów i się nic no. nie dało zrobić, no nie? No tak. I to totalnie bez powodu. Mhm. Eee, no, tak jest, więc e, wydaje mi się, drugi raz przesunęli Wiedźmina e, ja uważam, że, e, że ta gra już nie będzie dobra. Przez te drugie posunięcie. Jeszcze jakby w lutym wyszła, to może by było okej, okay, ale jak jeżeli mają faktycznie tak duże problemy... Oczywiście oni tam ładne pismo napisali, chyba wszyscy, co śledzą temat, mogli sobie to przeczytać, że oni przepraszają, że musimy zoptymalizować, że coś tam, że chcemy wszystko, żeby było na tip-top. Okej, okay, my to doskonale rozumiemy. Ale Wiesiek już się trochę robi, trochę lat już się robi. Oni się boją, żeby pewnie nie spotkało ich to, co nowego Assassina... Żeby właśnie nie było żadnych tych dropów animacji i różnych dziwnych się i tak dalej. Boją się na pewno tą premierę, bo będą byli tak zhejtowani, że to szok. Eee, ale ja właśnie myślę, że przez to tam coś się dzieje grubego w tym studiu. Eee, może tak samo grubego jak w Secret Service. Ie. Ha, ha, ha, ha. E, ale, ale zobaczymy, zobaczymy, a, ale no, myślę, że, że recenzje będą na pewno dużo gorsze niż dwójki, a nawet nie wiem, czy nie jedynki. I ja już na ten tytuł nie czekam i go, no dobra, śledzić to go będę, ale w ogóle go nie czekam. Ja powiem tak, dla mnie Wiedźmin 3 to od samego początku było takie mech na 10 tak naprawdę. Mhm. Nie dlatego, że jakoś z góry hejtuję tą grę albo coś, ponieważ polski zwyczaj to narzekanie, tylko po prostu naobiecywali, naobiecywali, a na początku nie pokazali nic. I wiadomo, ludzie się podjarali, bo Wiedźmin, bo bla bla bo polskie, tak? No ale no Złotousty Piotruś też wiele obiecał i wiele ten wyszło tak jak wyszło. Jak, po, ob, jak pokażą to co obiecali to jak najbardziej zagram. No Plus tak naprawdę CDPR musi się postara postarać tylko z wersją konsolową. Ponieważ tutaj optymalizacja musi być pierwszorzędna. Nie to co na PC-cie, gdzie tak naprawdę mogą po części olać optymalizację, ponieważ po prostu walną, że ta gra ma wielkie wymagania, a ludzie i tak ulepszą ten, polepszą jakiś tam sprzęt swój, no nie? Więc i tak im to odpali. Tak jest moje zdanie. Dobra, więc myślę, że temat Wieśka możemy zamknąć, Jacku. Przejdźmy, przejdźmy do jeszcze jednej wiadomości. Ja przygotowałem dzisiaj dwie. Chodzi mi o Miałem już o tym tytule nie wspominać, ale jak ja mogę nie wspominać o tym tytule, jak oni mi piszą takie fajne rzeczy, że ja muszę o nim troszeczkę e, powiedzieć. Otóż wyobraźcie sobie, moi drodzy, że jeżeli macie Destiny, e, ja już dawno nie mam i, i sugeruję, żebyście już się też pozbyli tej gry, ale jeśli nawet gdzieś tam dalej w to gracie, zgrozo, i nie kupiliście DLC dodatkowych map za 79 zł, chyba że w pakiecie e, dwóch DLC za 139 zł. jeżeli tego nie kupiliście to prawdopodobnie nie możecie zagrać już w strajki. Czyli to, co kiedyś można było normalnie grać w podstawce zabierają wam to ze względu na to, że tam będą teraz inne przedmioty, troszeczkę inaczej to będzie dropiło i tak dalej i tak dalej i jest to kompatybilne z dodatkiem, przez co nie mając dodatku, nie możesz grać strajków, w ogóle jaki to jest e, fuck up. E, ja po prostu tego totalnie nie rozumiem, co te bungee robi. E, co myślisz Jacku na temat tej sytuacji? Ale to chyba nie wszystkie strajki zabierają, tylko jakieś tam ostatnie, z tego co czytałem. E, tak, tak, tak, to jest z, z wyższego poziomu trudności, ja specjalnie to tak bagatelizuję, żeby, żeby, Żebyście zobaczyli, że okej, okay, nawet niech to będzie jeden strike, czy dwa. Oni ci zabierają coś, bo ty nie kupisz dodatku. No to, to jest w ogóle... No to jest, to jest, to jest dopiero przegięcie. Kupujesz... Totalny dick move. To jest tak, jakbyś, nie wiem, kupił Fifa na premierę, a przez to, że nie kupiłeś dodatku, to ci blokują połowę drużyn. O. Do grania. Super, super, super. No, tak. Więc bardziej chce od nas pieniędzy po prostu... E... No, po prostu... E, z wszystkimi możliwymi środkami. Kupcie DLC, bo zabierzemy wam parę trybów. No nie, no to, to mi się e, nóż w nie odbija, e, otwiera. E, no ja maj... sami dali nam ten nóż, żeby się zadźgać, no nie? No tak. E, ale nie je... czarujmy się. Oni tam chyba mówili, albo gdzieś tam czytałem, już dokładnie nie pamiętam, że te wszystkie strajki z DLC będą zablokowane tylko na początku, mhm. te z podstawki, to znaczy, co są też w DLC, a tam przy wyjściu drugiego DLC chyba zostaną już normalnie odblokowany dla wszystkich. Ale oczywiście przedmioty będą wtedy i tak zablokowane, więc nawet jak wejdziesz na ten strike, by dropisz jakiś super przedmiot, który jest DLC, to nic z nim nie zrobisz, ponieważ nie będziesz go mógł założyć ani użyć. Ja jestem tylko ciekaw, czy jak kupisz, bo ja oczywiście już, już się dawno pozbyłem tej gry, bo jestem normalny, ale jeżeli kupiłbym te DLC, to jestem ciekaw, jaką wielkość danych ściągam na dysk. To jest ciekawe. Nie wiem, musiałem, że jest całkiem sporo, ale spójrzmy na to tak. Twórcy tam Banży dali już nam na samym starcie na premierę, pół półprodukt, ponieważ nie było żadnych strajków, nie było tam jakiegoś kontentu, który był tam z dwa tygodnie po tym. Aha. I narzekali, że recenzenci nie powinni tego oceniać, no nie? Ale sami wydali z brakującym kontentem. Mhm. Teraz wychodzi DLC i znowu ucinają content. i znowu pewnie będą narzekać, że jak można to oceniać, tą grę, po tym, że nie wiem, DLC nie działa, bo nie kupili się DLC. Tak. No, i według mnie jakieś tam głupie, no nie? Tak, tak. Niech się zbiorą za trzepanie kolejnego halo, a inne gry sobie zostawią. Tak, a tak, a, patrząc na halo, widziałeś BT no, nowego Halo? Ja. I ja No, ja trochę widziałem, nie, no, Halo to jest akurat Halo. To akurat bym pograł i to wiem, że nie z pierwszą. Eee, fajnie to wygląda, widziałem jakiś tam filmik, e, dla mnie rewelacja. Dobra, więc e, tyle pastwienia się na Destiny. E, mówię e, po raz drugi, że już więcej tego nie zrobię, no, chyba, że bardziej znowu, znowu mnie czymś zachwyci wręcz, to będę chciał o tym powiedzieć. Je, ja zastanawiałem się, e, tak, Jacku, tak wróżymy z sposób. Myślisz, że Destiny już wyjdzie za rok? Nowe. Nowe, no? Obstawiam, że góra za dwa lata. Będziemy mieli już Destiny 2 jakieś. Tak, tak, tak, bo, bo to ma być trylogia i ja myślę, że, że oni tam pozmieniają, wiesz, plansze, jakieś takie e, głupie rzeczy i, i oni mogą to zrobić w przeciągu roku nawet. Tak znaczy, mi się wydaje. To chyba nie miała być trylogia, ale po prostu miała być gra wspierana, marka, o, marka nie gra. Marka wspierana przez 10 lat, no nie, więc to może być nawet pierdyliar w mm -hmm. gier, tak naprawdę, łącznie z tymi facebookowymi, na telefon, a nawet no tak, planszówkami, tak. więc kto ich tam hmm. wie. Dla tak. mnie to jest po prostu słabszy klon borderów. Pograłem trochę na PS3, tam olać grafikę, tak? Ale tak to jest. No, średnio, tak naprawdę. Tak. E, dobra, więc myślę, że temat, ten temat, Destiny za, za, zamkniemy Przejdźmy do sprzedaży w UK. Sprzedaż w UK. E, pierwsze miejsce FIFA 15, drugie miejsce Call of Duty Advanced Warfare. E, trzecie GTA 5, czwarte Far Cry 4, piąte LEGO Batman 3, Beyond Gotham, szóste The Crew, siódme Unity, ósme, dziewiąte Minecraft, dziesiąte Drive Cup. I teraz ta. FIFA jak standardowo na pierwszym miejscu. Nie, nie dziwię się, chyba Jacku też się za bardzo nie dziwisz tą na miejscu Pierwsze dwa nie. miejsca to jest standard. Takie ta. gry dla casuali. No. GTA było tutaj na trzecim miejscu. Dalej jest na trzecim miejscu, więc utrzymuję tą pozycję. Ja ewentualnie chciałbym się przyjrzeć nowej pozycji na liście, a jest to The Crew. Na szóstym średnio chyba nie słaba sprzedaż do Nie na... wiem jakim cudem w ogóle to się dostało na tę listę. Nie no wy parę osób e, kupi to tym bardziej że jest taka delikatna posucha tych wyścigówek szczególnie na PS4. E, no może poza tym DriveCupem, teraz DriveCab e, tą aktualizację zrobił ładną na, na, na ten deszcz i faktycznie to wygląda to wygląda po prostu przezajebiście i chyba nie ma ładniejszych wyścigów w ogóle. Ale dalej są te problemy techniczne, więc, yy, znaczy techniczne, yy, z łączeniem się na te serwery, więc, więc na razie to, to olewam kompletnie. Ale no, jest posłucha na, na, na wyścig, więc Dekru szóste miejsce. Teraz pytanie tylko, ile no, osób, myślę, które kupiło no... to The Crew, to zatrzyma tę grę. Czy zaraz się nie pozbędą? No bo słyszałem, że ta gra jest tak naprawdę słaba. Tak, tak. Ma, ma, ma dosyć słabe noty. Ja Ci powiem, że wydaje mi się, że, że nie. Ze względu na to, że każdy miał dostęp do bety. Ta Wyciągnięcie tej bety było dosyć proste, bo każdy chyba, nie wiem, ma gdzieś tam zalogowany, jest na Ubisoft, Ubisoft do wszystkich wysyłał. A zresztą chyba później nawet była otwarta beta, więc każdy mógł sobie zagrać w to. Więc jeżeli każdy mógł sobie zagrać, sprawdzić, to właśnie odbiorcy The, the Crew właśnie zatrzymają tą grę, bo oni ją szybko nie zmaksują. Tam jest ogromny świat, tam jest pierdyli, pierdyliard rzeczy do zrobienia, więc ja, ja myślę, że, że że będą ją trzymać. E, no dlatego ta sprzedaż już większa nie będzie niż te szóste miejsce, tak mi się wydaje. E, no e, Siódme miejsce Unity, no ale to Unity, Minecrafty weszły, spoko. E, lista jest standardowa, myślę, że możemy ją zamknąć i zaczniemy e, Jacku nasz główny temat, czyli jak będziemy grać w solo czy w kopie. Zacznij pierwszy, Jacku. Ode mnie to tak naprawdę zależy, ponieważ solo to wiadomo, wszystkie JRPGi i tak dalej, tam się nie da po prostu kogoś dokopać do tego. Nie licząc serii Tales of, gdzie praktycznie podczas walki ktoś Ci może pomagać, jak podłączyć się No ale w kopie to to już tak naprawdę różnie bywa, ponieważ czasami gry są, które warto pograć w co a czasami są takie, które mają koopa po prostu tego na siłę, no nie? I to po prostu lepiej nie tykać w ogóle nawet w singlu, a co dopiero w koopie. Nie biorę pod uwagę multi, ponieważ wiadomo, że multi to jest po prostu taki większy koop, ale to jest przeważnie rywalizacja niż jakieś wspólne wykonywanie celi. A jak to jest u Ciebie? Uh, no, u mnie oczywiście, oczywiście ja multi. Mul multi jak najbardziej multi. Lubię single player, opcję single player w grach. E, lubię, szczególnie lubię w Call of Duty szczególnie czasami mam ciśnienie na jakiegoś RPGa sobie pograć i wejść sobie w ten świat i tak dalej, i tak dalej, lubię e, rozgrywkę single singleplayerową ale zdecydowanie wolę grać kooperację, albo to online albo na kanapie z kimś Albo, albo, no nie wiem, za pośrednictwem Share ostatnio z kumplem próbowałem, ale to faktycznie trzeba mieć takie łącze, żeby PS4 to w ogóle, żeby uruchomić to na PS4, no nam się niestety nie udało. Więc tak, przede wszystkim Multiplayer, no ze względu na tym, że, że ja gram bardziej w te sportowe jednak gry. No dobra, M ale Multi Multi czy Multi Call? Ale A, bo multicoop, a no, no to też tak bardziej, to, to powiem Ci, że multi-multi, bardziej multi-multi niż multicoop, bo e, ja wolę bardziej gry nastawione na rywalizację. Rywalizacja, ale co? -op, no to, to, to dla Ciebie co? -op na przykład to jest granie w FIFA? Czy nie? Czy, czy, to czy zależy to tak naprawdę, ponieważ FIFA też no ma takiego jak gdyby co -opa, no nie? Że A, no tak, Kilku no, zawodników w jednej drużynie. Tak, tak? O Jezu, I nie, to nie, jest według nie, mnie przednia nie, tak. zabawa. 11 osób w jednej drużynie, tak, tak. od komputer albo jakiś inny człowiek, i to jest mega. Albo mega, taki tak, Uncharted, to, to gdzie też ma podział multi na co? -opa I na multi. I po mhm. prostu ja wolałem bardziej opcję koopową, gdzie razem się przechodziło i robiło na przykład jakieś fale, przechodziło się jakieś misje, niż po prostu biegało i strzelało w każdą stronę. No. Tak, po prostu e... ja wolę, jak już gram z kimś, to wolę robić wspólny cel, no nie? Tak jak na przykład, o, wspólny cel albo przejść całą grę, tak jak jest w Borderach albo w Dead Island, no nie? Dead Island samo w sobie jest bardzo fajną grą, ale nie na singla, bo jeżeli gra się samemu, to od razu ta gra się nudzi praktycznie. Pół godziny posiekasz te zombie, ewentualnie coś porobisz i już po prostu nie chce ci się patrzeć na ten tytuł. A jak odpalasz w kołopie z kimś, to jest po prostu miazga, to jest zupełnie inna gra. I to jest tak samo jak z Borderami, tak? gdzie kiedy przemierzasz samemu cały ten świat całą Pandorę, to po prostu lecisz od punktu A do punktu B, niczym się nie przejmujesz, strzelasz na lewo i prawo, szybko ci się nudzi. Wyłączasz grę, odpalasz coś innego, no nie? A w kołopie odchodzą takie jaja, że masakra i to jest zupełnie inna gra. A ty jak wolisz? W kopie w kopie czy w multi? No właśnie, w w, właśnie właśnie nie rozkminiłem tego, że właśnie mi tak powiedziałeś, bo kopię, kopię, fa, faktycznie, bo wiesz, ja mogę sobie grać na kanapie z kumplem obok, ale no, gramy jeden versus jeden na przykład w Fifie, tak? Ale nie rozminiłem sobie, że faktycznie parę razy mi się zdarzyło, że był ten kumpel obok i gramy w dwóch versus w, w, dwa versus dwa online. I to faktycznie więc e, powiem Ci, że tak, czysta rywalizacja, czystą rywalizacją, ale chyba jednak preferuję e, grę z kimś mimo wszystko. No Ze względu na to, że, że to jest dobra zabawa, e, jak właśnie masz tą interakcję z osobą, która siedzi obok Ciebie, tak? Że na przykład e, jak źle poda piłkę, to mogę go uderzyć w twarz, czy jakieś takie rzeczy, a normalnie nie mogę takich rzeczy robić. Więc, e, więc czy zawsze mogę sobie e, coś tam mu powiedzieć czy coś, więc ja myślę, że to jest w porządku a poza tym no ta kooperacja to powiem Ci, że to jest różnie, u mnie, u mnie to jest bardzo różnie tak i w sumie podobnie mam też w Angelu, jak sobie z kumplem gram, tylko że tam bardziej gramy właśnie w tej drużynie, a nie tam dwóch versus, versus dwóch tylko właśnie 6 versus sześć to, to tam jest tak samo faktycznie zabawa jest przednia ze względu też, jeszcze tam twoja postać leveluje jakieś takie rzeczy, ale powiem ci szczerze, że... że... że e, nie wiem, czy, czy tak do końca dałbym... E, postawiłbym na to nagranie z kumplem na kanapie, a nagranie po prostu sobie samemu online na przykład, nie wiem, w Call of Duty czy w Killzone'a. E, nie wiem, ale, ale powiem ci, że dziwi mnie twoja postawa, bo ja zawsze twierdziłem, że ty jesteś sam, samotnym graczem i lubisz rozwalać wszystkie te RPG, a tam gracz na ogół samemu. No tak, ale wiadomo, to są RPG, tam praktycznie nie ma opcji multi, tak? To to jest zupełnie inna piłka, ale gdyby na przykład była opcja multi i so, single, no to jeżeli multi byłoby takie koopowe, to jak najbardziej, czemu nie? Poza no to, tym, no, no. powiedziałeś o Call of Duty, tak? Że już no, no, grać tak. przeciwko, ale kiedy, jak grasz przeciwko, to lecisz solo czy z kimś też? No tak, kurczę, w ogóle, w ogóle o tym nie pomyślałem, nie, chyba wiesz co, ze względu na to, że na ogół gram samemu, wiesz, mam mam dużo znajomych, eee, wszyscy gram teraz w Destiny, więc ja już tym żygam i po prostu nawet się z nimi nie łączę, bo nie chcę się z nimi gadać i oni się mnie będą no stop pytać, czemu nie grasz w Destiny, a ja im będę wiecznie mówił, bo jest beznadziejne, dlatego walę to ale ale na ogół wo, wolałem zawsze grać z kimś, tak? Na przykład jak w Battlefielda czasami gramy, no to gramy razem, tak? I razem sobie, sobie tam polujemy i, i, to, i to faktycznie jest z tego fun. Tylko e, powiem Ci, e, na czym to mniej więcej polega, bo ja na przykład osobiście wolę grać w bardzo dobry multiplayer sam e, niż z kumplami, średni multiplayer. I to jest właśnie przykład na przykład Destiny. Jak już pisali do mnie, graj w Destiny, ja mówię, nie będę grał w to, bo to jest beznadziejne, wolę sobie samemu pograć w multi-killzona. I grałem w multi-killzona, więc więc zależy też jacko od gry, ale ale chyba gra ma większe znaczenie niż osoby, z którymi gram. Prze, no chyba, dobra, ta, ale, chyba tak jest w moim przypadku. Ale teraz jeszcze chodzi mi o jedno, bo jak grasz multi-multi i mówisz, że wolałbyś sam, ale czy grając z randomami, totalnie z obcymi ludźmi, kiedy grasz już to multi na przykład w Battlefielda, no. to cały mecz biegasz gdzieś tam swoimi drogami sam, czy starasz się trzymać w grupie z innymi graczami, nawet jeżeli się nie znacie? E, powiem ci akurat, że w Battlefieldzie, e, w Battlefieldzie masz te oddziały, tak? Więc tam grasz po 3, po czterech chyba maksymalnie po pięciu, więc e, no ta gra. Na ogół. W Batyficie akurat jest to tak zrobione, że, że gra narzuca ci, żebyś grał razem, bo tam masz razem więcej punktów, jakichś takich rzeczy. Eee, ale ja, ja akurat eee, gram samemu i robię wszystko samemu ze względu na to faktycznie, że to są randomy. Natomiast jeśli chodzi w Kizonie, to w killzone ja robię głównie sam. Eee, pra, prawda? Ja, ja wiem po prostu, co w killzone mam robić. Nie wiem, czy deathmatch, czy coś. Ja wiem, gdzie mam się ustawić. Wiem, po co mam iść. I nie, interesują, nie interesuje mnie kto inny. Ja nigdy w keyzonie za kimś nie szedłem. A ewentualnie może szedł przede mną, bo może szedł w te same miejsca, ale tak żeby, żeby za kimś czy przed kimś, raczej nie, raczej tutaj samotny wilk, fakt faktem w drużynie oczywiście, ale jednak chyba samemu Jacku. No dobra, a teraz masz do wyboru. Albo masz multi, gdzie jest nastawiony typowo na fragi, tak jak w Battlefieldzie, że nieważne czy przejmiesz punkty czy nie, jak zabijesz więcej przeciwników to wygrywasz. I masz multi, które jest bardziej nastawione na wykonywanie zadań i gry zespołową, no nie, jak na przykład Tom Clancy Ghost Recon Future Soldier, który jest według mnie najlepszym po prostu TPS-em militarnym na poprzednią generację. Którą grę byś wybrał? O kurde, to teraz dałeś mi... No, no to teraz powiem Ci, że nie wiem, nie wiem. Wiesz co, ja lubię takie właśnie Tom Clancy'ego gry, bardzo lubię, i właśnie e, wszystko, te Ghost Recony, one, to były świetne gry. Trochę bardzo symulacyjne, prawda? Tam, tam chyba nawet miałeś takie sytuacje, że od niego, jednego strzału umierałeś i to tam w rękę, czy w czy, nogę, czy gdziekolwiek. To, to pamiętam, że, że w to się dosyć trudno grało. I faktycznie tam, tam trzeba było grać drużynowo. Powiem Ci, Jacku, to wszystko byłoby uzależnione, czy faktycznie miałbym tych swoich znajomych i faktycznie grałbym w tym teamie granem. Teraz będzie wychodził ten nowy Rainbow Six i na tych filmikach widać, że tam musi być ekipa, jak nie będzie tej ekipy to to nie będzie wyglądało jak na tym filmiku na 100% znaczy Więc... według mnie to nawet z ekipą nie będzie wyglądało jak na tym filmiku, ponieważ dali no... tak jakby za dużą destrukcję otoczenia oczywiście to jest fajne, bo w końcu można niszczyć wiele, ale no bez przesady padnie pierwsza lepsza banda nieważne czy znajomi czy nie oni będą wiedzieli po jakimś czasie gdzie kto się spawnuje i tak dalej i oni rozwalą wszystkie ściany granatnikami albo czymś, byle dorwać przeciwnika to już nie będzie takie taktyczne jak na przykład Future Soldier, gdzie wszyscy się skradają, nawet jeżeli nie są znajomymi, no nie? Mhm. Wiele razy zdarzyło mi się tak, że odpalam Ghost Recon Future Soldier i po prostu gram, gram, gram taktycznie, wiesz, że tutaj trzeba punkty zdobywać, ponieważ tam fragi mają zero znaczenia. Tam jak grasz na fragi, to nie osiągniesz nic, ponieważ meczu przez to nie wygrasz, no nie? Musisz punkty przejmować, musisz wykonywać zadania, i wtedy można wygrać meczu. No I nawet jak grałem z randomami, to oni to wiedzieli. Wszyscy latali w jakimś tam zespole, po prostu. Jedni ochraniali drugich, wszyscy się osłaniali. Po prostu wszyscy wiedzieli, gdzie rzucić jaki granat, co zrobić, no nie? Czego mm -hmm. na przykład w Battlefieldzie nie ma. Gram w Battlefielda trójkę, moja ulubiona część, zaraz po dwójce. Mam Battlefielda czwórkę na PS3. I po prostu często tam widzę, że jest zadanie, nie wiem, odbij jakiś punkt, no nie? To po prostu ludzie to olewają często, tam kilku wsiada do czołgu, kilku do samolotu i idą się wyżynać nawzajem, a może tylko dwóch, trzech leci na punkt. Bo, nie wiem, oni wychodzą z założenia, że i tak wygrają, jak zabiją więcej przeciwników, a nie biorą pod uwagę tego, że jak przejmą jakiś punkt, to po prostu szybciej wygrają, no nie? Mhm. Ja na przykład coraz razy bardziej wolę takie taktyczne gry jak Tom Clancy, Ghost Recon, Future Soldier, ponieważ tam trzeba jednak trzeba mieć jakieś zgranie, tak? Tam nie liczy się to, że zabijesz, tylko że wykonasz zadanie i to jest według mnie o wiele lepsze niż to, co reprezentuje Call of Duty albo Battlefield. Dlatego żałuję, że niestety Future Soldier już umarło, jeżeli chodzi o multi. Może na krzyż z 20 osób w jednym trybie by się znalazło, ale ta gra była tak przednia i ja pamiętam jak kupiłem ją na promocji za 99 zł i zacząłem grać, to po prostu potrafiłem tydzień tylko w to grać i na nic innego nie patrzeć. Nie? O, Jacku, chyba wyszedł jakieś free-to-play Ghost Recon chyba, prawda? Tak, Ghost no. Recon Online na początku to się nazywało, później przeszło lekkie zmiany i zmieniło nazwę na Phantoms, Aha. I to jest praktycznie podobny tryb do tego multi z tej pełnoprawnej gry na konsole i komputery. Ale tak jak mówiłem jest tylko multi, no nie? O, prób próbowałeś to? Czy, czy to jest zbliżone do tego future, future Soldier'a twojego? Jasne, to jest bardzo zbliżone. Oczywiście bardziej futurystyczne, że tak powiem, no nie? Mhm. Ponieważ jednak Future Soldier było bardziej takie nasze, bardziej takie przyziemne w obecnych czasach. Miałeś tam drony, miałeś tam, wiadomo jakieś tam gogle, które ci pozwalały widzieć przez ściany, jakieś granaty i tak dalej. Ale to wszystko było stonowane, nie było żadnych przekoksanych jakichś mega zabawek. Jeżeli mówimy o multi oczywiście, tak? Tak, no tak, tak, w tylko. Wiadomo, tylko. ten wielki fajny robocik, który masakrował przeciwników to była miazga, no nie? Mhm. Tego to na polu walki nie ma. No a jednak w Ghost on Phantoms mimo wszystko trafiają się takie zabawki, które po prostu są overpowered. I tego nie przeskoczymy jak na przykład Mamy takiego małego drona, który lata przy nas i nieważne co nacelujemy to on to po prostu razi takim promieniem ciepła, no nie? I przez to się życie traci. I tak można kosić przeciwników nawet przez ściany. I według mnie tak trochę zepsuło to opcje taktyczne, ponieważ tak jak Future Soldier, kiedy widziałeś, że ktoś się okopał za ścianami albo gdzieś, to starałeś się go, nie wiem, obejść, rzucić granatem, żeby go wypłoszyć, albo coś w tym stylu, no nie? A w Phantoms po prostu odpalasz tego drona, zabijasz kolesia praktycznie przez ścianę i lecisz dalej. No i to jest o wiele szybsza gra niż właśnie Pierwowzór. Ponieważ w Pierwowzorze, to było wszystko bardziej taktycznie rozwiązane. A w Phantomach jest wszystko bardziej tak, jak pod Call of Duty, że ma się dziać, ty masz mieć zawsze jakiegoś przeciwnika, te mapy są, no, może trochę mniejsze, ale no, też bardzo fajne, wielopoziomowe. No i to, co mi się podobało w Future Soldier, to jest to, że nie, te mapy nie są kompatybilne ze snajperami. Jak ktoś jest snajperem, to ma ciężki żywot tak naprawdę tam, ponieważ tam jest tyle tych, nie wiem, ścian, innych takich przeszkód, że bardzo łatwo się za nie schować, bardzo łatwo gdzieś tam się potraść, przebiec i praktycznie granie snajperem to miało się tam z celem, no nie? <śmiech> No tak, więc wracając Jacku do Twojego pytania, powiem Ci, że, że właśnie w takiego gos na pewno by mi się dobrze grało, na pewno na 100% i chyba wolałbym w niego grać, ale mówię, musiałbym mieć do tego ekipę. Z randomami to po prostu, jeżeli to by były zbliżone do siebie gry... To jednak chyba z randomami wolałbym nie grać i wolałbym sobie zagrać w dobrego e, wtedy multiplayera, e, shootera. Dajmy na to Killzone. Killzone jest dla mnie niedościgliony póki co. E... Właśnie a propos Killzona, może powiesz mi coś o tym multi? Ponieważ tak naprawdę jedyne multi z Killzona jakie ograłem to jest to w Killzone Najemnik, które ostatnio było w promocjach świątecznych mm -hmm. i to multi bardzo mi się podoba. No nie, jest niewielki element taktyczny oczywiście Dalej wszystko praktycznie leci na fragi, chyba że się trafi w dobry tryb. No ale tam widać, że ludzie też Ech. często biegają razem, starają się zachodzić od boków i tak dalej. No. Hmm. Czy w dużym killzone jest podobnie? Też masz takie, nie wiem, no, tryby typu kawę albo coś? Powiem Ci Jacku, że. E, powiem, ci, powiem Ci, że za bardzo Ci nie powiem, bo nie wiem trochę, jak jest w tym najemniku. Ja e, nie grałem w to na swojej wicie, więc e, nie wiem, jak to jest. No to powiedzmy, jak jest w tym dużym, a ja wtedy już będę wiedział, jak jakieś mniej więcej znaczy, porównanie co, No No jeżeli, jeżeli chodzi o Shadow no to tam masz parę trybów. Tych trybów ogólnie było więcej, ale ze względu na to, że e, chcieli, żeby więcej ludzi grało w dane tryby, to ich, ich jest teraz mniej. Więc takich trybów, e, które ja pamiętam, e, to masz e, ten główny tryb. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Ten free for all, gdzie każdy na każdego nie, leci? Nie, nie, nie, nie. Masz taki jeden główny tryb, w którym masz... E, Bodajże 8 różnych trybów w, w środku nim. E, to się, jakiś tam, dajmy na to Warfare czy, czy coś a, takiego? Dobra, kojarzę coś typu, że odpalasz ten tryb i masz na przykład różne rodzaje meczy. Dokładnie tak. Masz na przykład. No a to w najemniku jest to samo. Masz 6 tak, czy 8 obiektywów jakiś tam. E, czy musisz e, masz punkty od A do a i musisz je wszystkie przejąć? Przeciwnie, tak samo. Jak przejmiesz się to wygrać, jak przeciwnik to przeciwnik wygra. Czy masz e, na przykład. E, co tam jest dead pewnie. Ty, Typowy Typowy deathmatch jest, jest na 100%. E, masz też e, coś ala la capture the flag, czyli musisz iść tam do przeciwnika, zabrać mu coś i wrócić z tym e, do siebie. Tylko tam się chyba wtedy zabiera. Już, już, już nie pamiętam, pamiętam, ci, że w Kizona e, dawno nie grałem, ale, ale masz tego naprawdę bardzo dużo. Wyobraź sobie, że masz trzy e, klasy postaci. Jak kupisz Season Pasa, to masz cztery. A Season Pass działa podobno i na Shadow Shadowfall, i na Kilzonie Najemniku. O, to ciekawe, no. to na przykład tak, yy, tak. w kilzonie Najemniku nie ma czegoś takiego jak klasa, szczerze mówiąc. Aha. Tam wszystko kim jesteś, to po prostu definiuje twoje uzbrojenie, no nie? Mhm. Masz głową postać, nie ma żadnej klasy, że na przykład snajper lepiej strzela z tego, albo coś, że ma na starcie snajperki i tylko snajperki, tylko mhm. po prostu masz wyjściową postać, z jakimś tam sprzętem i możesz na przykład wziąć ciężką zbroję rodem z takiego, wiesz, tanka z MMO, że nie wiadomo ile ma obrony do tego wrzucić sobie szybkostrzelne Uzi, jak ma na przykład inżynier Future Soldier do tego narzucić sobie, nie wiem, jakieś granaty błyskowe i tak dalej, no nie a jako dopalacz możesz sobie wziąć po prostu, nie wiem zrzut rakiet, no nie mhm. i to jest według mnie fajne, bo na przykład w BFI jest tak, że często twoja klasa definiuje to, jak możesz grać, no nie i kiże podobać się na przykład jakaś broń u tego, u wsparcia. Jak nie możesz jej uszyć, ponieważ grasz medykiem, no nie? I no tak, tak. Najemniku tego nie ma, no nie? I według mnie tak powinno być w każdej grze. Eee, no, więc w, w, wydaje mi się, że najemnik to jest taki taki podstawowy po podstawowy multiplayer z tego Killzone Shadowfall. To wyobraź sobie, że w Killzone Shadowfall po prostu to wszystko masz bardziej rozwinięte, na klasy, na więcej trybów, na więcej ilości map, na większe mapy, na większą ilość graczy i tak dalej i tak dalej. Więc wydaje mi się, że jeżeli multiplayer w najemniku ci się podoba, to mogę sobie obie ręce obciąć, że w Shadowfallu tym bardziej ci się spodoba. No oczywiście 10 map na wstępie, 6 czy 7 już już dorzucili za darmo, więc masz 17 map za darmo, nie musisz mieć Season Passa, no masz te dodatkowe kasy postaci, grafika rewelacyjna, naprawdę jest rewelacyjna, no, miodny jest ten multiplayer, teraz probli klany, możesz być w klanie, klany awansują, są tam specjalne leaderboardy, leaderboardy na klany. No ogólnie ogólnie no stary, stary dobry killzone, dla mnie stary dobry killzone. Żadnych mechów czy jakichś takich rzeczy nie ma. No dobra, jeszcze jedno pytanie. Mhm. Bo jak mówisz stary dobry killzone, ale czy w tym killzonie odkrywasz ten sprzęt jak levelujesz czy możesz go kupić za kasek w najemniku? Że e... level jest taki mimo sobie, który tylko po prostu pokazuje ile grałeś, jaki masz skill, a cały ten ekwipunek kupujesz za kasę. Nie, nie, nie, nie, nie. to tu masz trochę inaczej. Tu masz na przykład, wyobraź sobie, że bierzesz sobie assaulta, klasę i masz tam na przykład jedną broń, okej, okay, masz jedną broń i druga jest zablokowana. Patrzysz na drugą i na ogół jest coś takiego, że żeby odblokować tą drugą broń, to musisz na przykład zabić 10 osób tą pierwszą bronią. No i tyle, nie? I, i, I każda broń, która jest zablokowana, ma jakiś challenge, który musisz zrobić po prostu. Ale na ogół są one dosyć proste. Wiesz, Coś to, chodź... typu zabij poprzednią bronią tyle osób? Tak, tak. Zabij poprzednią bronią tyle osób. Zabij poprzednią bronią z, dodatkową, e, z dodatkowym celownikiem, bo tam są te różne celowniki. Musisz użyć jakiś celownik. E, dodatkowo jeszcze, nie wiem, zabij granatem tą samą klasą pie, pięć razy. I po prostu tam jest taki pasek, on ci, się, on ci dojdzie do końca, ci się wszystko odblokuje. Więc więc takie rzeczy robisz. Tam nie ma, e, w kilzonie nie ma żadnej waluty. No dobra, słyszałem, że tam w Klizonie jeszcze jakieś dodatkowe tryby są w ogóle. Tak. Że, że... odpalasz jakieś mecz, na przykład jakieś utrudnienia, typu nie wiem, pół życia, tylko noże, albo nie wiem, tylko widelce. Coś się o, ty o, o, to ja słyszałem o łyżkach, ale o, ale o nożach nie. E, wiesz co, pierwszy, pierwszy raz słyszę, tym bardziej powiem ci, że od, od czasu jak zrobiłem platynę, patrz, w sierpniu, E, już nie siedzę tak często w Killzone muszę, muszę do niego wrócić, bo, bo chcę sobie wymaksować tą nową tą ostatnią postać Season Passa, tą czwartą ona jest bardzo fajna, to jest taki hacker trochę fajnie się nią gra e, więc muszę wrócić, ale powiem ci, że tych trybów, jak pamiętałem to ich nie było, a tam nie ma raczej takich serwerów, że ty sobie znaczy jest, ale, ale ludzie nie siedzą tam, tam raczej ludzie nie robią serwerów jak na przykład w Battlefieldzie ja wczoraj wchodzę do Battlefielda Dawno nie grałem, wchodzę sobie do Battlefield, a tam grają jakiś e, Team Deathmatch, który trwa godzinę. Ja myślę, o kurde. E, na kompie czy na konsoli? Na konsoli, na konsoli, bo wziąłem po prostu sobie szybką rozgrywkę Team Deathmatch, patrzę, nie wiem jaki tam limit był ustawiony tych zabić, pewnie mniejszy, ale no ludzie ustawiają godzinne czasu na przykład, nie? I jak nie wiem, jak ja miałbym grać jeden tryb godzinę, to powiem ci, żebym się zrzygałbym się tym po prostu. Więc, więc, to jest słabe, bo, bo, tam chyba, z tego co wiem, to Battlefield nie ma swoich serwerów, tak? Tam, tam, nie zagrasz normalny tryb, tylko przez serwery ludzi, którzy je założyli i one są, są Nie, są, są normalnie. Dice A... ma też swoje serwery, ale one są wyludnione, ponieważ to są takie typowo standardowe, no nie? Że na przykład, nie wiem, 48 graczy do 100 ticketów, no nie? gdzie to jest Aha, 10 ok. minut gry, a ludzie po prostu czasami zamiast no tak, czekać no tak. w kolejce, to wolą sobie odpalić jakiś inny serwer, no nie? Ale no. dobrze, że wprowadzili te customowe serwery na konsolach, ponieważ na kompie to było od dawna, a na przykład mhm. na PS3 czegoś takiego nie ma. I często zasady są ustalane przez graczy i przez admina danego serwera, ale to nie jest takie, wiesz, od góry narzucone, tylko się na przykład napiszą, że nie gramy z C4, nie gramy, nie wiem, z shotgunami albo czymś, i cię wtedy sami kikują zamiast gra to robić, no nie? Tak jak no, jest na przykład no. na kąpie, jak masz, że wchodzisz na serwer, nie wiem, Knife Only i użyjesz broni to automatycznie to jest kika, kika i bana, no nie? Hmm, no no no. Jeszcze miałem coś odnośnie Killzona powiedzieć. E, ja, ja się A tylko... A tak, no, no. Czy w kopię, no nie? Zanim zapomnę. Bo wyobraź sobie, że Killzone Najemnik, którego polecam no, totalnie, no nie? ma coś tak bardzo fajnego, o czym zapomnieli twórcy, twórcy FPS-ów, że to jest po prostu wstyd, no nie? Możesz grać z botami. I czy, jakbyś miał do wyboru grać singla, na przykład nie masz neta, no nie? W ogóle, nie wiem, meteoryt spadł, odłączyli ci neta albo coś, nie? Mhm. I masz do wyboru grać singla, takiego Battlefielda, albo multi, albo z, ale z botami. To co byś wybrał? Znaczy akurat e, single player w Battlefieldzie jest e, straszny, więc wszystko z botami byłoby lepsze niż single Battlefield, to akurat był zły przykład, ale z botami grało, gra się bardzo fajnie, ja jeszcze pamiętam swego czasu jak grałem w Anvil Tournament, czy nawet w Quake'a 3 Arena, o Boże, ile się zagrywałem w Quake'a 3 Arena, to przecież grało się z botami. No I pamiętam, po prostu tam jeszcze nie było limitu na graczy, można było nawet 128 wrzucić, no nie? A jedyne co było ograniczenie tak, to tak, spawne tak, pointy, tak. no nie? No i według mnie twórcy tak, tak, ona tak, tak. dobrze zrobili, Więc... że wrzucili te boty do multi. Bo jeżeli ktoś na przykład jest za słaby, żeby startować już do ludzi, którzy tam mają, nie wiem, wypasiony gear i w ogóle mega skilla, to sobie ćwiczą trochę z botami i dopiero wyskakują, no nie? Gdzie w Battlefieldzie tego nie ma? Ponieważ tam nie ma botów już chyba od drugiej tak, tak, części. Tak. dwójce to chyba Dwójka to była ostatnia taka część z botami, z tego co pamiętam. Bardzo możliwe. Ja jeszcze powiem Ci ciekawostkę, że Killzone Shadow Fall też ma boty. I to jest to samo jak w najemniku Też możesz sobie odpalić jaką chcesz mapę Jaki chcesz tryb i grasz z botami I Jeszcze możesz to, to robić mhm. Czy te boty doliczają się do normalnego poziomu grania Tak jak jest w najemniku Że eee, kiedy że no, no. grasz tam z botami A nie przeciwko normalnym ludziom To poziomy i kasę i tak zdobywasz I możesz to, za to kupować normalny sprzęt Który potem możesz kosić innych Czy to jest tak jak gdyby osobne, Że możesz sobie z nimi grać Ale nic z tego nie masz poza tym Że się nauczysz map albo wytrenujesz jakiegoś tam skilla E, powiem ci, że na początku nie e, ni, nic ci to nie dawało, że jak z nimi grałeś to nic z tego nie miałeś ale nie wiem czy teraz łatki wiem, że te łatki strasznie dużo zmieniały i wiem, że zmieniły coś w tym trybie z botami i nie wiem właśnie czy czegoś tam e, nie dodali z tym, że pamiętaj, że, że jak chcesz coś odblokowywać tutaj, to musisz po prostu używać jakichś tam rzeczy, cały czas jakiegoś skilla odblokujesz lepszy poziom tego skilla więc Raczej, raczej wydaje mi się, że wszystko ci się odblokuje, jak grasz z botami też. Też mi się tak wydaje właśnie. No dobra, teraz z tym że na chwilę... No, no mów, no, mów. Nie, nie, mów, mów, bo chciałem coś no, trochę pociągnąć dobra, odnośnie jest, co no nie. nie? No dobra, to powiem tak. A teraz wróćmy e, no. lekko do koło no nie? Mów, mów. Czy jeżeli masz singla do wyboru, no. żeby grać samemu albo w koopie, tak jak na przykład w borderach, to... Grałbyś z kimś, czy grałbyś samemu? W Borderach nie grałbym nigdy samemu. W Diablo nie grałbym nigdy samemu. Eee, gry nastawione na multi raczej nie grałbym samemu, samemu. Jacku, ja niektórych gier nie kupiłbym, jakbym nie miał multi w tym. Ja w FIFA bym nie grał, jakbym nie miał multi. Tak samo w tak samo Keyzone, różne gry bardziej nastawione na multi, nie kupiłbym ich w ogóle. Eee, więc tak na twoje pytanie mówię, że... Eee, nie grałbym w taką grę, bo a w samemu sobie nie wyobrażam przyjść. No I... dobra, ale masz Soulsy, które też mają takie wiesz, niby multi? Znaczy, powiedzmy sobie od Demon Souls, ponieważ tam to już jest praktycznie, praktycznie trup, jeżeli chodzi o multi, ale masz taką opcję, że po prostu inni gracze ci podpowiadają. I co ty o tym sądzisz? Czy to jest dobre? Złe? Czy powinno coś takiego być? Czy po prostu powinien być to czysty single na przykład? Znaczy nie, no z tego co wiem, to te wszystkie e, informacje na, na ziemi, ja je widziałem na ziemi parę razy, bo grałem kiedyś tam, e, nie wiem, parę godzin, w to to było w porządku, to, to mi w pewien sposób pomagało i moim zdaniem to było w porządku, jeżeli ludzie to zaimplementowali, jeżeli twórcy to zaimplementowali, no to w porządku. Jeżeli, jeżeli też miałem taką sytuację, że sobie gra i człowiek wchodzi z większym levelem i po prostu od mnie zabija i ja teraz muszę pieprzyć się z tą grą i nie dość, że muszę dojść do tego bossa i go zabić, to jeszcze raz muszę do, dojść do tego bossa i go zabić to mnie trochę wkurzało. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest hard, hardkorowa gra i zawsze taka była, w związku z tym to wydaje mi się w porządku. Chociaż yy, nie mam przegrane w Demon Souls'ie ani w Dark Souls'ie tyle co ty, ale wydaje mi się, że to, że to, że to rozwiązanie jest dobre i fani kochali tą grę m.in. też przez to, tak mi się wydaje. Ostatnio był remaster Wind Waker'a na Wii U, tak a propos pomaganiu innym graczom i w rozgrywce słyszałem jak jeden z użytkowników no, no. po prostu zaczął opowiadać o tej grze, no nie? Ale to już tam nie z tym. Możecie posłuchać ich, ja w to nie grałem, więc dużo nie powiem, no nie? Ale oni tam dużo fajnie mówili. I jest jeden bardzo fajny patent, który mnie się podoba po prostu. Możesz wrzucić swoją wiadomość w butelkę i wrzucić ją do wody, no nie? Jeżeli ktoś jest połączony z internetem, to wtedy on może tą wiadomość gdzieś tam odebrać, bo na przykład tam ta butelka na plaży wyskoczy. I to jest według mnie też bardzo fajne, ponieważ wiele osób mogło sobie tak pomagać, ponieważ w starym Windwakerze żeby gdzieś popłynąć, trzeba było zmieniać wiatr, no nie? Musiałeś użyć magii, żeby wiatr wiał w jakąś stronę, jak chciałeś skręcić, to musiałeś użyć magii znowu. I tak na przykład ludzie dzięki tym butelkom dowiadywali się o tym, że można kupić żagiel, który umożliwia zmianę kierunków bez zatrzymywania się, no nie? I to jest według mnie bardzo fajne. Takie małe zaimplementowanie mm -hmm. lekkiego koopa, mimo że nie takiego typowego, że gra się z kimś, ale tak pomaga, no nie? I to jest według mnie bardzo fajne. No to powiem Ci, Jacku, że bardzo fajny patent. No, ja się nie spotkałem chyba jeszcze z czymś takim, jak sobie myślę o tych różnych multiplayerach to tak. To takiego patentu akurat sobie nie przypominam, to jest całkiem niezłe. No dobra, to teraz spójrzmy na tak jakby dwa worki gier, które wymagają koopa, czyli gry facebookowe i gry MMO. Ty grałeś ostatnio w jakieś MMO? a wyobraź sobie, że tak i wyobraź sobie, że tym MMO o i teraz i teraz powiem wam ciekawostkę drodzy słuchacze, że jeżeli jesteście użytkownikami Playstation Plus na PS4 i bodajże na PS3 ale wydaje mi się na 100% na PS4 to przez dwa tygodnie możecie teraz ściągnąć i grać sobie w Final Fantasy XIV Realm Reborn dobrze mówię? I dobrze mówisz? Dobrze. tak, tak, tak, I ja sobie wyobraźcie, sobie ściągnąłem sobie w te MMO wczoraj i sobie wczoraj trochę pograłem w te MMO no, więc tak, Jacku, testuje sobie teraz właśnie dwa tygodnie nowego Final Fantasy XIV. Dobra, to będzie mały octop. Co sądzisz o finalu? <laughs> e, powiem ci, że... Słuchaj, bo ty grałeś w niego, tak? To mam, to... Ja od premiery, Pograłeś, tak? miesiąc próbny, tak. Oczywiście tak, mówimy o tej nowej wersji, no, no. tak? O tej starej wersji próbowałem za czasów lekkiego piractwa, że tak powiem, mhm. kiedy jeszcze nie można było normalnie kupić Final Fantasy to chyba było 14 albo 11, już nie pamiętam, no nie? Ale chyba bardziej Aha. 14. Normalnie nie można było kupić u nas, ponieważ ta gra wyszła tylko w Japonii i w Ameryce, no nie? To była ta pierwsza wersja, Aha. taka wersja 1.0, no nie? To u nas była niedostępna. I wtedy szukałem jakichś tam pirackich serwerów, żeby to przetestować, ale no niestety nie udało mi się. I dopiero jak wyszło Arilm Reborn, to zacząłem w to grać, no nie? Miesiąc próbny zleciał mi praktycznie tak, no nie? Wszystko było bardzo fajnie, ale odpadłem po jakimś czasie. Nie wiem, jak to jest u Ciebie. Grasz z kimś, grasz solo? Jak oceniasz ten tytuł? E, ja, ja mam do Ciebie, Jacku, pytanie w takim razie. Tak? E, Jacku, więc słuchaj, jest taka opcja. E, na początku właśnie tego finala gram sobie i mam taką opcję, że e, jakaś, e, jakiś facet do mnie mówi na łódce i mam tekst. On mówi ustami. Ja nic nie słyszę, tylko jest tekst. I dziwię się, co się dzieje. Czy brak voice actingu to jest normalne? Nie, to jest po prostu błąd wersji beta i wersji trial i wersji demo, tak naprawdę. Nie wiem czemu, ale wszystkie finale, które są na PS, to, że mają ten sam problem, no nie? Bo znaczy, przyznam się od razu, że Final Fantasy 15 ja ogrywałem na PC i tutaj nie miałem żadnych błędów. Wszystko było ładnie voice acting actingowane, wszystkie dźwięki pasowały, nie było tak, że postacie ruszały ustami, a po prostu na przykład nie było dźwięku. Oczywiście, jeżeli mówimy o cenkach i tak dalej, misjach fabularnych, no nie? Ponieważ jak masz jakieś mm -hmm. tam pomniejsze misje, to tak jak w każdym RPG, nawet w Dragon Age, czy nieważne gdzie, jest często tak, że po prostu ruszają ustami, ale leci sam tekst. Ale to jest tylko dlatego, że to jest jakaś misja poboczna, która nie wymaga voice actingu, no nie? Mm -hmm. Tak to wszystkie demka spokojnie to mają. Ale tak jak już mówiłem, Final Fantasy na PS to, że ma ten błąd, że nie wiadomo czemu, ale tak jest pra w prawie każdej grze. Tak jest u Ciebie no w 15 Moi znajomi odpalali Lightning Returns i mieli dokładnie to samo, no nie? Że wersje demo i triale praktycznie nie miały Voice Actingu w filmikach. Mimo że Boże, pełne wersje potem miały, no nie? Tak. Więc ja po prostu się zdziwiłem, że ona, ona po prostu rusza już nawet tymi ustami, ja mówię kurczę, no co jest i próbowałem gdzieś w internecie znaleźć, ale ale jakoś tak się też nie przykładałem do tego, tam szukam i nie mogłem znaleźć, dobra, olałem to, ale, ale no widzę, że ja tak specjalista od, od takich rzeczy wie na pewno. Więc, więc nie no, final wydaje mi się w porządku, e, ładna grafika tam jest, naprawdę tam jest ładna grafika, jak na taki otwarty świat, no i, i dużo ludzi tam jest, e, mam wrażenie, że na tych japońskich, bo tam sobie wybierasz te serwery, prawda, mam mam nadzie mam nadzieję, wrażenie, że na tych japońskich serwerach tam gra od groma ludzi, na pewno. Czy Tak naprawdę bardzo dużo ludzi gra też na europejskich i amerykańskich, a co jest tak naprawdę fun faktem? Wszystkie serwery są te same dla każdej platformy. Czyli jeżeli jak ja bym grał na PC, a ty byś grał na konsoli to równie dobrze moglibyśmy się spotkać i skoczyć gdzieś na rajd no nie. No, Ponieważ świetne, Square Szyfne. Enix zrobiło to dobrze i teraz można grać z każdym no nie. Oczywiście tej gry nie ma na Xboxie tego tam nie szukajcie. Na Xboxie <laughs> One ani na x 360 to nie zagracie. Z powodu problemu na linii Square Enix Microsoft no nie. Po prostu się nie dogadali. Bo Microsoft ma problem. Jak to zrobić, żeby gracze z Xbox Live mogli grać z tymi z PSN-u, -y, no nie? Bo jeżeli chodzi o Xbox Live PC, to bez problemu, tam daliby radę, no nie? Ale niestety między psn a Xbox live jest jakiś tam problem. I to się ze sobą gryzie, przez co ta gra w ogóle nie wyszła na Xboxy, no nie? No i to jest tak naprawdę jeden z niewielu, ale tak naprawdę bardzo old oldschoolowy Final. Z podziałem na klasy, na te wszystkie joby, nie joby. Nie wiem, czy grałeś w stare finale. Eee, grałem, grałem w ósemkę i grałem w dziesiątkę. No dobra, inaczej. Takie naprawdę stare finale. Takie do szósty. Nie, nie, nie, nie, nie nie nie, nie. No, nie, nie, nie, Bo jakbyś grał właśnie w te poprzednie, to te wszystkie klasy, które tam masz do wyboru, to tak naprawdę są klasy z poprzednich finali, jak Lancer, jak Alchemik, jak Blacksmith, no nie? Monk, nie Monk. I bardzo fajne jest w tej grze to, że Jedna postać to nie jest jedna klasa. Na spokojnie możesz sobie przełączyć na przykład, że teraz jesteś alchemikiem, a za 5 sekund idziesz wycinać moby jako rycerz, no nie? I to jest według mnie też bardzo fajne. I o dziwo, lepsze klasy potrzebują na przykład wbicia levelu na dwóch pomniejszych klasach. Czyli tak jak na przykład chciało się być jakimś, nie wiem, czempionem, to trzeba było wbić na przykład 30 level na mąku i 15 na lancerze. Z tego co pamiętam. No dobra, mm -hmm. ale jak Ci się ogólnie podoba ta. ta gra, questy, ten cały styl rozgrywki, taki wiesz, taki bardziej Znaczy, odgryzowy. Tak, tak, tak, powiem Ci, że to jest strasznie rozbudowana gra, ja, ja nie, nie gram w takie gry, na ogół w takie nie gram, po prostu mam ten okres plusa, to sobie e, z tego skorzystałem i po prostu tam jest wszystko rozbudowane, tam masz tam masz wszystkiego, jest dużo questów, masz dużo, wszystkiego już dużo ja na razie próbuję to ogarnąć Jacku, bo, bo dopiero wczoraj to odpalałem. A, a dzisiaj nawet za bardzo tak nie miałem czasu wrócić do tego. No ale pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Bardzo rozbudowany generator postaci. Możesz tam naprawdę sporo rzeczy zrobić, pozmieniać wszystko. No i te postacie bardzo ładnie wyglądają. No trochę ten Voice Acting mnie wku wkurzył, ale sam mówi, że to jest wina tej bety, więc, więc rozumiem to. No na razie jak najbardziej na plus. I być może sobie może spróbuję tą grę. Wcześniej czy później, powiem Ci. Tak miesiąc Radzę jeżeli nie, nie masz jakichś znajomych. Ja właśnie przez to odpadłem, ponieważ przed premierą oficjalną Realm Re Reborn było masę osób, które chciało grać w to. No nie wiesz, taki mm. hype, że wszyscy grają, grają, grają. Ale tak naprawdę już po tygodniu, no tak, jak już tak, ludzi, tak. ludziom się pokończyły te niektóre takie miesiące próbne, nawet się nie pokończyły, nawet się ledwo zaczęły, to oni po prostu odpadali, no nie? I w pewnym momencie już praktycznie nie miałem z kim grać, więc sam też przez to odpadłem. Ponieważ, mimo że gra tam wiele osób, to ciężko znaleźć jakąś grupę do grania razem. Bo tam już są pogrupowani ludzie i ciężko się wbić do czyjejś kasty często. No nie, więc. Jak nie masz znajomych, no to odradzam ci granie solo. Ponieważ odpadniesz po chwili. Mhm, dobra. To w takim razie zastanowię się nad tym. Aczkolwiek jest to bardzo fajne MMO i chyba <śmiech> jedyne, jedyne MMO, dobre MMO bo gra jest raczej dobra na, na konsolę, prawda? No tak To się, jest Jacku, bardzo wydaje. wielki plus tej gry, ponieważ tak jak gramy w MMO, mamy WoWa i ktoś próbuje na przykład mapować sobie te klawisze podpada, to też jest po prostu masakra. To jest zgroza i pożoga. Mhm. Po prostu grać w tym napadzie. A Final Fantasy XIV A Realm Reborn to jest po prostu cudmiód na padzie. Ta gra jest stworzona podpada. Ja jak grałem na kompie, to ja tak naprawdę grałem na padzie bo to jest tak idealnie to przystawione do tego grania na padzie, że nie widziałem, żeby no tak. grać na klawiaturze, no nie? Square Enix się tak. naprawdę dobrze postarało i mimo, że ludzie hejtują wszystkie finale, które wychodziły do tej pory, jak na przykład całą trylogię 13, tak final fantasy 15 bardzo sobie chwalą, no nie? A jedynie narzekają, że to jest płatne, o czym trzeba wspomnieć, że no tak. co dwa miesiące trzeba płacić 80 zł czy e... 70, żeby grać. No niestety tak. Jak, tak, tak, tak, tak. Trzeba. A w ogóle taka ciekawostka, bo tam czytałem od, ostatnio, że w przyszłym roku wychodzi jakiś dodatkowy. Znaczy, wy, wychodzi dodatek do, do tego finala. To, tak, taki tak. większy trochę z tego też. Większy, czytałem. większy. Uh -huh. bo te mniejsze to są regularnie dodawane. Takie nowe sezony, no nie, jak to się mówi. Tak, to, tak, jak tak. To nazwać? No dobra, to teraz mamy uh -huh. to Multi Multi rozwalone. I uh -huh. dalej nie odpowiedziałeś na pytanie, czy grasz z innymi w takim wymuszonym Multi. E, e, powiem ci, że jeżeli mam grać w, e, no dobra, bo, bo akurat fajna finala bym sobie spróbował e, bo ono jest on jest dosyć ciekawy a wiem, że nikt z moich znajomych tego nie ma więc e, zagrałbym w to tak e, dla ciekawości czy może później bym w to grał, raczej nie wiesz, jeszcze mam taki problem z MMO, że to jest straszny zjadać czasu, a ja nie lubię jak coś mi zjada ostro dużo czasu nie lubię się poświęcać aż tak bardzo jednej grze, no chyba, że to jest wybitna gra. No chyba final taką nie będzie, więc. Więc Jacku. Nie no, myślę, że na początek bym spróbował, a później bym zobaczył, co się stanie. O, tak. Nie się. czarujmy się, ale MMO to są właśnie takie gry, które wymagają bardzo wiele czasu, żeby coś osiągnąć. No, nie? no, no niestety. Tego nie przeskoczymy. Nie. Nawet w Dark Souls można krótkie posiedzenia robić, a coś osiągnąć, przejść tam dwóch, trzech bossów w ciągu godziny i tak dalej, no nie? Mhm. A niestety w MMO jak pograsz tylko godzinę na przykład w tygodniu, to za dwa miesiące twoi znajomi, którzy na przykład grają codziennie po godzinie, to odsadzą cię tak bardzo, że już po prostu nie będzie się chciało ich gonić. No dobra, to teraz to był pierwszy worek, a drugi worek, czyli gry facebookowe. Zachaczasz teraz o jakąś grę facebookową? Nie, Czy ja... jesteś wolny od tego? Nie, nie, nie, ja, mnie mnie w ogóle wkurzają jak e, ludzie mi... Znaczy już teraz nie, już, już, już chyba się ogarnęli. Myślę, że ta fala już te, tego, e, tych, tego boomu na te gry facebookowe chyba już minęła, bo kiedyś, nie wiem, rok temu, dwa lata temu to dostawałem obo, że tyle zaproszeń na te gry, a ja żadnej nie odpaliłem, żadnej. E, I nie, to mnie kompletnie nie interesuje. Ale spójrz jak, jak w tych grach jest wymuszone solo w kopie tak naprawdę. Tak ładnie mówiąc, ponieważ ogólnie masz grać sobie wie, sam, wie, bez mamo, problemu, chodzi, Przechodzisz, mamo, no, no, no. ale dochodzisz do pewnego momentu, gdzie po prostu masz ścianę z napisem, musisz mieć trzech znajomych, żeby przejść tak, dalej, no nie? Tak, tak, tak, I tak, jak ostatnio mówiliśmy o Candy Crushu, to jest idealny tego przykład, no nie? Mhm. Bez znajomych nie przejdziesz dalej, tak samo jakieś detective stories, gdzie się znajduje jakieś różne zagadki, to samo, możesz sobie grać tam ileś leveli, ale jak nie będziesz miał znajomych, to po prostu nie przejdziesz dalej, no nie? No i dupa. I to jest takie lekkie... lekkie, e, lekkie Taki dick według mnie. E, ja, ja, ja ci powiem, że podobne e, gry są e, na telefonach, bo Candy Crush Saga przecież na telefonie będzie miała tą samą opcję, że e, masz pięć żyć, e, nie masz życia, chcesz życie, zaprosz sobie znajomych albo poinformuj ich, że w to grasz i koniec. I w takich, i takich dużo właśnie w takich free to playach masz właśnie taką funkcjonalność, że, że poinformuj innych, że grasz i wtedy będziesz mógł sobie dalej grać w tą grę, to, to tak to, to Jacku jest tego odgroma. no ale free to play jakoś musi na siebie zarabiać tak? jeszcze pół biedy jak musisz, możesz mieć trzech tych samych znajomych cały czas no nie mhm. bo wtedy możesz nie wiem poprosić kogoś żeby ci przyjął to zaproszenie i tylko ci je wysyłał albo odsyłał żebyś mógł, mógł grać dalej albo masz po prostu jakieś trzy fejkowe konta sobie założyć i wtedy sobie samemu wysyłać i to jest bez problemu grasz no nie ale uwierz mi, mój znajomy miał ten problem, że grał w jakąś grę facebookową i żeby przejść po prostu dalej, musiał mieć cały czas, tam chyba co 15 poziomów, trzy inne osoby zaproszone do tej gry. I po prostu ludzie tego znienawidzili w pewnym momencie, hmm. jak on wszystkim wysyłał te zaproszenia, no nie? No da, no, Dziwiście? Dzi dzi dzi dzi ja to chyba bym go w ogóle usunął z konta. Z, ale w ogóle z, z facebooka. Z tego, z strony twórców, że oni wymuszają to na tobie, no nie? To nie jest tak, jak masz na przykład rajdy w Destiny, że musisz mieć ekipę i grać, no nie? Mm -hmm. Ale ty musisz mieć w ogóle żeby co, ekipę, żeby przejść dalej, no nie? Tak. Bo w Destiny wiadomo, przejdziesz dalej, lecisz z fabułą, możesz sobie tam potem expić solo i tak dalej, no nie? Ale mm -hmm. w grach facebookowych tak nie ma niestety. Nie pójdziesz dalej, jak nie masz ekipy i ten jest słabe. No tak, ale w, w, jednym, w jednej opcji w sumie w, w rajdach też rajdu nie zagrasz, jak nie masz ekipy. Tam musisz mieć... Teraz, teraz to już nie wiem, ale pamiętam jak to wchodziło to trzeba, trzeba było mieć 6 osób i musieliśmy te, mieć te 6 osób jak nie miałeś to nie mogłeś grać rajdu i to, to, to raczej musieli być twoi znajomi albo ewentualnie gdzieś tam na planszy e, zebrałeś jakąś ekipkę co, co tak jest samo trudne. pamiętam, jedno MMO było takie że jak chciało się iść na rajd mhm. to nie dość, że musiałeś mieć ekipę to jeszcze ta ekipa musiała być odpowiednio zbudowana nie mogło wejść tam na przykład, nie wiem trzech rycerzy i kleryk, tylko gra ci z góry narzucała, że jak chcesz ten raid musi być jeden tank, jeden DPS, jeden kleryk, jeden mag, no nie? Ciekawe, no. I masz znajomych, a na przykład któryś znajomy gra tak samo jak ty rycerzem i już tu panie zrobicie razem tego rajdu albo coś, no nie? A jak mówimy o free to playach, to na przykład w IONie jest takie rozwiązanie na rajdy, którego też tam, nie wiem, po części nie pochwalam, że na raid możesz wejść tylko raz na jakiś czas, jak nie płacisz. I na jak przykład zdarzało się, Jak że nie płacisz, szanowni, jak nie płacisz, tak? tak? jak mhm. nie płacisz, bo możesz wykupić, wykupić konto premium i wtedy możesz dowolnie, ale jak nie płacisz, no masz na przykład, że raid możesz odpalić raz na 6 godzin i nieważne, czy ci wyjdzie, czy nie, raz na 6 godzin. Ale za to dobrym rozwiązaniem free-to-playowym mają te dobre rozwiązanie free to playowe, ma DC UO, czyli ten DC Universe Online, mhm. który też jest na konsolach. Jest free to play, możesz pobrać go ze stora. polecam, bardzo fajna gierka. Ale ma też płatności premium. I o dziwo, o ile masz to konto darmowe, które jest tam malutkie, masz na przykład tam trzy postacie, tylko pół skrzynki albo coś, ale jak wydasz już 5 dolców na tą grę, to automatycznie dostajesz konto premium już na zawsze, no nie? I ci się te możliwości zwiększają. Co jest według mnie bardzo fajne, ponieważ kupujesz DLC, które tam daje Ci kolejne miejscówki i tak dalej. To są banalnie drogie te DLC, ale już automatycznie masz to premium, no nie? Czego na przykład wielu MMO nie ma, takich free-to-playowych i wymagają płacenia ciągłego, no nie? To aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Jak ja mam nie dość, że grę za darmo, też jeszcze każą sobie płacić, bo tak to mi tną na przykład content o 90%. No, w tych, w tych różnych przecież w Forzie 5 teraz było tak, że dostęp do samochodów jest taki grind, musisz robić, że to szok, chyba, że sobie go kupisz za prawdziwą gotówkę. I to były jakieś drogie ceny tych samochodów. Więc... Tak jak w Drive Clubie, że niektóre auta masz tylko, jak jesteś w klubie, w jakimś klubie, A, nie? tak, to też, tak, tak. Mhm, tak. Ale to jest taki mniejszy dick move, no bo wiadomo, tam Drive Cluba z plusa każdy będzie miał Teraz drive club to w ogóle też prawie każdy ma, kto lubi wyścigówki na PS4, więc dostać zaproszenie tak, żeby być tylko w klubie, to łatwo, no nie? Ale gorzej, będzie nie za kilka lat, jak już na przykład ta gra umrze, a ty będziesz chciał pojeździć jakimś autem. No. Mm -hmm. A ten, a ja mam jeszcze, Jacku, do ciebie pytanie a propos tematu. Czy na przykład więcej czasu spędzasz grając z kimś, czy sam? Solo. Solo. Ponieważ... Mało no, gier mam takich, które ma sensownego koopa albo sensowne multi, w które chce się grać. I taki na przykład dobrym przykładem jest Far Cry 3, gdzie single był według mnie bardzo fajny, przeszedłem cały. Ale jak odpaliłem koopa, to złapałem się za głowę. Jak to mhm. źle chodziło, jakie to było słabe, no nie mhm. i to było od razu widać, że to było wciśnięte na siłę. No ale przemęczyłem, przemęczyłem to 6 misji tylko koopowych, Versusa olałem totalnie, bo ta gra się nie nadaje do takiego multi. Ale na przykład Tomb Raider ma podobnie. Mimo że single jest super, to niestety do Multiski'em nie podchodzi. No okej, okay. ja jestem akurat w, tym, w, w, w tej drużynie, której multiplayer w Tomb Raiderze się podobało. No ale wiem, jest że ogólnie. Jest taki bardzo Uncharted, słaby. no nie? Tak, taki bardzo Uncharted. No te pułapki mi się podobały akurat. Ale okej, okej. Okay, okay, okay. Eee, dobra, więc myślę, że pomału możemy Jacku kończyć nasz główny temat myślę, że spory off-topic nam się zrobił i tak na sprawę, no, no off-topic tak. w temacie, no nie, też było MMO, no tak, czyli tak, tak zahaczało tego no silnika, tak. opa. E, no tak, ty pewnie grasz więcej solo, chociaż wolisz w koopie. Ja gram więcej w koopie i wolę w koopie chyba. Guzio, e, więc... jak ktoś chce ze mną pograć, to zapraszam na PSN, Pio. Możecie zapraszać, jeżeli macie jakieś gry, co ja mam i mają koopa, możemy grać razem. No. nie mam nic przeciwko. A jakbyście chcieli zagrać ze mną na PS4 w jakąś gierkę, to, to dajcie znać, to wam powiem jaki mam nick. E, dobra, więc więc myślę, że temat główny zamkniemy. No i mamy dużo tematów, które chcę. O które chcę zahaczyć, więc. E, Piotrze, może zacznij ty pierwszy. Piotrka e, nie ma. E, Boże, dobrze, że mi mówię, ach! Tak mi go brakuje, może dlatego mówię o tym Piotrze i Piotrze. Piotrze, i Piotrze. wróć do nas. Tak, Zeznijmy. Piotrze wróć. A, e, dobra, więc Jacku e, może Ja, zacznę... propo ja proponuję, no? żebyś właśnie ty zaczął, ponieważ jest idealnie w temacie single Like -over. Dobra, dobra, to, dobra, okej, okej, okay, okay, okay. dobra, więc e, e, od razu mówię, e, zacznę od dwóch gier, e, obie będą MMO, e, które ostatnio przewijają się w internetach. w internecie, są różne ich trailery, Pierwszą grą będzie Black Desert. Słuchajcie, no to jest MMORPG, walka jest, dla mnie była strasznie Jacko zbliżona do Dark Soulsu. Jak Ci się wydaje? Mówimy o Black Desert czy o Lost Ark Online? Najpierw mówimy o Black Desert. Niestety jedyne co widziałem z tej gry to jest kreator postaci, który wywarł na mnie mega wrażenie. Tak, to więcej nie oglądałem. Niestety mam teraz netaz kamienia, więc za bardzo nie mogę tak szaleć. Tak, tak. Kurczę, ja, ja o tym generatorze chciałem powiedzieć później. No dobra, więc ogólnie filmik w internecie. E, zobaczcie sobie, Black Desert. E, filmik e, w internecie najpierw pokazuje, jak świetnie można stworzyć postać w ich generatorze tych postaci. E, słuchajcie, no możecie robić tam wszystko no różne, no, no po prostu stroje, e, twarze no, no wszy wszystko, po prostu wszystko, wszystko, wszystko łącznie z, różnej, z różną mimiką, jakimiś takimi rzeczami filmik w ogóle świetnie to przedstawia i bardzo ładnie ta gra wygląda, bardzo ładnie a później jest pokazany gameplay no i gameplay, słuchajcie, no mi to trochę przypomina jednak takiego Dark Soulsa, tam um, wydaje mi się, że gra będzie dosyć trudna, nastawiona na skilla um, i e, wszyscy przeciwnicy, którzy praktycznie byli, to byli dwa razy więksi od ciebie. Każdy, praktycznie każdy, więc, więc gra się, no to takie, to jest w ogóle koreańska gra. więc. Oni, Mam jedno pytanie: oni są tacy trochę walnięci. No, no? Bo ogólnie ostatnio zaczęto odchodzić od takiego jak gdyby, nie wiem, standardowego MMO, gdzie wszystko jest statyczne, mhm. i że walka to wygląda tak, że się po prostu klika na przeciwnika? i gra robi resztę sama. Czy tutaj jest podobnie? Nie, nie, nie. No że właśnie czy nie, jest resztatyczne, takie action, jak właśnie w Dark Action, Souls, action, action. Ja tam, ja tam widziałem na tym gameplayu, to, to normalnie widać ciężar tej postaci. No, ja, powiem Ci, że jak zobaczyłem na tą grę i byś mi powiedział, o zobacz, nowy Dark Souls 3, tam bym powiedział, o no faktycznie, autentycznie. Czyli jest w skrócie tak, że jedno kliknięcie to jest jeden atak, a nie, że po prostu się zaznacza i naciska skill i on mm. sam atakuje w międzyczasie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, tak. Ta, tam trzeba pokombinować, ja widziałem, że koleżka trochę e, blokował, e, robił jakieś e, rolki. Oczywiście, że było tak, że jedno machnięcie zadaje trzem naraz, nie? E, co chyba w The Dark Souls jest nie do pomyślenia. Nie, właśnie to jest bardzo dobre, ponieważ to pokazuje, że tak naprawdę lokowanie... Nie ogranicza się tylko do postaci, tylko że każdy atak i ten tory tego miecza mhm. naprawdę rani tych wszystkich dookoła, a nie tak jak jest na przykład nie wiem, w Dragon Age'u, gdzie kij, że na przykład pięć osób stało w kupie, to ty, że sobie zalokowałeś na jednej postaci, tylko ona otrzymywała obra obrażenia, mimo że ten miecz przechodził przez wszystkie, no nie? Mhm. I według mnie to jest bardzo fajne, twórcy Black Desert się postarali w tym aspekcie. No to, to tak, no to, to powiem Ci, że sama walka wydawała mi się, że nie jest właśnie ta, takim typowym MMO, że klikasz sobie na, czy na jakąś właśnie, lokujesz na przeciwnika i walisz, tylko widać, że tam trzeba było trochę pokombinować, więc ogólnie graficznie jest bardzo fajnie. Ja w ogóle wszedłem sobie na stronę internetową i tam już w ogóle jakieś bety pomału ruszają albo będą ruszać, więc jeżeli zainteresuje, zainteresujecie się tym tytułem, on jest tylko na pecety. To, to zobaczcie, jak wygląda nowe, darmowe MMO Black Desert. W sumie stop, polecam. Stop, stop, stop. No, no. To jest w pełni darmowe, czy takie pay-to-play jak Guild Wars 2? Free-to-play. Dokładnie, nie powiem Ci, Jacku, bo ja widziałem tylko filmik i byłem tylko A na stronie... Będzie u nas w Europie? Będzie u nas w Europie. Strona jest po angielsku, więc nie przejmuj się. Będzie w Europie i mówię, że Prawdopodobnie, bo ja wczoraj jeszcze sobie odświeżałem ten temat, bo żeby dzisiaj być trochę przygotowany i prawdopodobnie 17 grudnia rusza beta. Z tym, że szukałem wymagań, nie mogłem znaleźć jakie są wymagania, bo wydaje mi się, że wymagania są konkretne. No nie czarujmy się, potem jak widziałem właśnie kreator postaci, to ja zakładam, że te wymagania będą takie jak, nie wiem, Dragon Age'a nowego albo Lords of the Fallen. To będzie takie totalne minimum. Tak ja, mieć. E, tak, ja ewentualnie się sam zainteresuję tym tytułem i ewentualnie Wam powiem wrażenia e, i, i poszukam. Jeżeli faktycznie ta beta rusza teraz, to ja tam zapiszę się i powiem Wam co jak i jak czy działało na moim kompie, a mam całkiem w porządku kompa, więc powiem Wam w przyszłości, e, polecam Wam. Black Desert, e, zainteresujcie się tym tytułem na pecetach. E, I powiemy o drugiej grze, którą, którą wpadłem właśnie dzięki tej pierwszej. Ktoś tam dał linka Słuchajcie, Lost Ark Online e, to jest jedno do jednego Diablo Diablo. E, z tym, że powiedział, powiedziałbym, że to jest takie Diablo na sterydach. Tam jest wszystkiego więcej, tam jest więcej skilli, one są bardziej efektowne. E, rzut jest tak samo izometryczny e, na postać, więc wygląda to tak samo. E, tylko tak, graficznie jest moim zdaniem dużo ładniej. E, tam jest styl taki bardziej troszeczkę japoński. No i, i gra się tak jak w Diablo, jak jak, yy, koleż, jak postać sobie idzie, a ja widzę, że z jednej strony planszy, słuchajcie, tam sto psów idzie w jego stronę i jeżeli się pomyliłem, to może o jeden albo o dwa. Faktycznie szło po prostu sto różnych postaci z ładną animacją na jednego na, na, na bohatera, czyli na ciebie i ty rzucałeś jakiś skill, je wszystkie rozwalałeś. Słuchajcie, no wyglądało to rewelacyjnie, ja od razu sobie pomyślałem, że to jest Diablo. Ja na pewno spróbuję ten tytuł. Eee, re Rewelacja. Sześć postaci, to wyjdzie dopiero w przyszłym roku. Byłem na stronie internetowej, to jest tylko i wyłącznie nie, nie, nie polskie, boże nie, nie angielskie, w ogóle nie europejskie znaki, więc nie to wiem czy... koreańska chyba gra z tego co jest. Bardzo możliwe, że tak, tylko że właśnie nie mogłem nic na tej stronie zrobić, bo, bo jest w różnych dziwnych znaczkach, więc nie wiem czy wyjdzie to na Europę, pewnie wcześniej czy później na pewno, ale zainteresujcie się tym tytułem Lost Ark Online, Lost Ark rewelacja, rewelacja, po prostu Diablo, darmowe Diablo, na takich sporych sterydach. I też chyba tylko na PC-ta. Ty Jacku też sobie zobacz jak, jak, zrezygnujesz w końcu z tego kamienia, jak rzucisz tego kamienia, no, o, tak powiem. No, jeszcze dwa miesiące i przesiadam się na lepszego neta, to no tak akurat dobrze. będzie, nie? No, no, no, no. Więc zobacz sobie, szczególnie te dwa tytuły. Ja ten Black Desert jeszcze, jeszcze, e, spojrzę. No i dobra, to tyle, e, dwa bardzo fajnie zapowiadające się MMO. Polecamy. I Ty, Jacku, coś tam masz e, innego? Tak, e, dzięki uprzejmości mojego kolegi, który powiedzmy szczerze pożyczył mi grę za 15 złotych na PlayStation 3, nie pytajcie jak, bo już pewnie wiecie jak, cebula 100%, ograłem Witch and the Hundred Knight, czyli w oryginale Madziotohyaki Henny, nie? I oh, ta tak. gra jest totalnie podobna do Soulsów. Dalej mamy życie, mamy manę i mamy pasek staminy, który nam się wyczerpuje podczas ataku. Oczywiście to nie jest tak bardzo Soulsowe, jakby się wam teraz wydawało, kiedy powiedziałem, że to jest podobne do Soulsów. Ponieważ mimo, że klimat jest tam ciężki, to on jest na trochę inny sposób ciężki. W Soulsach wiadomo, takie dark fantazy średniowiecze, wszystko takie realne. A w Madzie Tohiyaki Hen, wszystko jest takie bardziej bajkowe, japońskie. To grał w Makaisenki This i zna w ogóle gry Nippon Ichi Software będzie wiedział o jaki styl mi chodzi ponieważ to oni zrobili tą grę to jest całkowicie inny tytuł od ich właśnie serii Makajsenki, która jest przeważnie turowym RPG-em taktycznym tutaj wszystko jest action rpg tak i tak jak mówię mamy życie mamy manę i mamy pasek staminy, który wyczerpuje nam się kiedy atakujemy ewentualnie kiedy się bronimy, robimy uniki i fabularnie gra jest no Powiedzmy sobie, dobra. Daje radę, ma swoje momenty. Historia opowiada po prostu ostatnie 100 dni życia pewnej wiedźmy, która stara się podbić świat. A robi to za pomocą właśnie Hyakihena, czyli tego setnego rycerza, który jest demonem przyzwanym za światów. I to właśnie my nim tak naprawdę jesteśmy. Jesteśmy taką małą czarną poczwarą, która dla naszej pani musi zdobyć świat. I... Wszystko jest w takim ba strasznie bajkowym klimacie. I tak jak mówiłem, to jest ciężkie, ponieważ czasami trafiają się tam takie zagrywki, że to głowa mała. Gdzie na przykład główna wiedźma, która ma w oryginale metalika, a po angielsku Metalia. Tak przetłumaczyłem. <śmiech> <śmiech> Metallica. Dobra, dobra. Jak usłyszałem metalika, to od razu wiesz, banan na twarzy, no nie? Aha. Bo ona też ma właśnie taki charakter, taki zadziorny, taki hamski, wredny, wulgarny, nie? To idealnie jej pasuje. I wybiłem się z rytmu. A, no i że to nie jest takie ładne i bajkowe, ponieważ Metallica na samym początku gry, to już będzie lekki spoiler, ale no, to będziecie musieli przeżyć, bo to nawet chyba było na trailera. Po prostu spotyka swoją matkę, która też jest wiedźmą, ale ta jej matka nie chce po prostu, żeby ona przejęła ten świat za pomocą swojego tego swojej magii. I co ona robi z tą matką? Nie dość, że ją pokonuje za pomocą demona, to zmienia ją w szczura, rzuca na nią klątwę, że wszystkie inne szczury po prostu jej pożądają i wszystkie inne te yy, zwierzęta chcą ją zjeść i ostatecznie dochodzi do tego, że ta matka zamiana w szczura, zostaje gwałcona, urywano jej ten yy, ogon i tak dalej, no nie? To jest bardzo hardkorowe czasami, mimo że w takim lekkim stylu. Ogólnie gra jest totalnie liniowa, nie licząc, bo ja wiem, trzech, czterech aktywności pobocznych to idziemy po prostym sznurku. Świat jest duży, bardzo fajny, ale nie jest niestety otwarty. Jeżeli ktoś grał, nie wiem, Final Fantasy 10, to tam styl tego świata jest podobny. Że mamy wielką mapę, na której wybieramy punkty, do których się możemy udać. Z tą różnicą, że nie możemy tam przejść z jednej lokacji do drugiej, tak jest w finalach. Tylko, że jak udamy się z jednego punktu, tak dojdziemy na sam koniec, to znowu na wielką mapę. No, Sama gra trwa może, nie wiem, 24-30 godzin. Mówimy o pierwszej linii fabularnej, czyli tej najprostszej, która składa się z 11 aktów. I to jest w ogóle fabuła podstawowa, gdzie na końcu po prostu, nie zaraz się na końcu, ale jest coś mega. I To nie dość, że to jest brutalne, to, jeszcze, to jest w ogóle jakaś inna odskocznia od tych wszystkich zakończeń RPGowych i w ogóle gier, jakie mamy ostatnio. Tak jeszcze możemy odblokować dodatkowe rozdziały po właśnie wykonaniu tych trzech dodatkowych aktywności, które są w grze. I one tak jakby ciągną fabułę dalej, dodają kolejne z 4, 5, może 6 godzin rozrywki. Przy okazji zmieniają całkowicie zakończenie, odkrywają nowe losy bohaterów ich motywacje i tak dalej, według mnie to jest mega zarąbiste, ponieważ widać, że NIS oparło swój tytuł o tak, Oniera, inne kultowe JRPG na PlayStation 3, które też było bardzo fajne i które też polecam. I tak jak w Nierze tutaj jest tak jakby druga oś fabularna jak już przechodzimy, która pokazuje, że nasze akcje nie są tak, że tylko są dobre albo tylko są złe i że to co my robimy i przez co my na przykład, nie wiem, spełniamy swój obowiązek, to będzie tragedia dla innych. I to samo jest tak jakby w tym hen Jeżeli ktoś ma PS3, to polecam... Ja wyrwałem za to 15 zł, ponieważ znałem sprzedał mi slota, ale normalnie chodzi ta gra chyba po 99 albo 149. Chyba, że poczekacie do jakiejś promocji, to wtedy mega warto. Polecam każdemu. No Wiesz, Jacku, z którego roku jest ta gra w ogóle? Chyba z 2014, ewentualnie z poprzedniego roku. Aha, czy, tak. Czyli ona jest w, w, w miarę nowa ogólnie? Tak, w miarę świeżynka, ale wiadomo, na 100, że te ceny i tak się trzymają, nieważne ile. To jak ostatnio w dealach świątecznych Dali Unity za 189 zł. Mhm. Mimo, że ta gra nie jest tyle warta. Mhm. Czy, no. czy, czyli ogólnie po, polecasz? Tak, bardzo polecam fanom JRPGów, ów szczególnie takich action. Jeżeli ktoś grał w Niera, i lubi mniej więcej systemy soulsowe, to mu polecam, ponieważ... A, bo bym zapomniał wspomnieć. Normalnie w Action RPG-ach i tak samo w Soulsach, jest tak, że musimy po prostu bić bossa. Tam mu ściągamy pasek, unikamy i tak dalej, no nie? I to jest po prostu normalne, że bijesz, żeby zabić. A w Madzie Hen jest jeszcze taki myk, że boss poza paskiem życia ma pasek obrony. I w momencie, kiedy ten pasek obrony jest naładowany, nie zadajemy mu prawie żadnych obrażeń. Trudno go w ogóle ubić i cokolwiek mu zrobić, ale na przykład jego ataki zmniejszają trochę ten pasek na krótką chwilę. I to jest to okno, kiedy musimy atakować, no nie? Mhm. Czyli tak jak w Soulsach musieliśmy po prostu atakować, kiedy przeciwnik, nie wiem, był do nas plecami, albo jak zaszliśmy go po zaraz po ataku, tak tutaj musimy wziąć jeszcze pod uwagę fakt, że musimy poczekać, aż ten pasek obrony spadnie. I to od nas zależy, czy poczekamy, aż on spadnie do samego końca i będziemy dodać większe obrażenia, czy na przykład tylko do połowy albo do 3,4 i będziemy dodawać mniej obrażeń, ale częściej. To jest według mnie bardzo fajne i polecam grę każdemu. Ostrzegam, są niezłe jazdy tak brutalnych rzeczy. Też dawno nie widziałem, co się tam dzieje. I ogólnie polecam, mimo że jest tukierkowe, ale jest rzut izometryczny, więc warto. <śm> E, dobra, więc myślę, że tematy growe możemy zamknąć. E, polecamy Wam Witch and the Hundred Knight. E, to po angielsku. E, myślę, Jacku, że tematy kulturalne porzucimy w tym odcinku, ponieważ chciałbym się skupić na naszym e, głównym e, temacie, który będę hejtował. I w ogóle e, przez całą, e, przez cały początek mieliśmy w głowach właśnie te, te, te, to, że się sprzedaliśmy i tak dalej. i Nie powiedzieliśmy Wam, że E, wprowadziliśmy nowy kącik, Będzie nazywał się Hater Zone i będziemy w nim mówili o tym, e, co chcielibyśmy w tym tygodniu zhejtować. Na, co najbardziej zasługuje na na, na hejty? E, na pogardę. Na pogardę, na, na w ogóle wszystko. E, no by, by, wiecie, był Wiedźmin 3, już można by było hejtować. Destiny tak samo, ale tego chyba nikt nie przebije, a jest to e, Secret Service. Jak z pewnością wiecie, znacie całą sytuację, jesteście śledzicie to, co się dzieje. Wychodzi Secret Service, ostatni numer, ten grudniowy z niebieską okładką, to był drugi i ostatni numer, już więcej tego nie będzie. Więc, drodzy słuchacze, co, co w ogóle można o tym powiedzieć? Ja, ja nie chcę za bardzo przybliżać sytuacji, jeden mówi, że... że E, że było tak, że, e, że to wszystko było zaplanowane, że oni wykupili tą licencję na chwilę, żeby tylko zarobić te pieniądze, żeby otworzyć sobie tą nową gazetę. E, drudzy, drudzy natomiast mówią, że nie, że, że, że to tak e, nie było, że e, po prostu... Tam są za duże pieniądze, że ten kontrakt, nowy kontrakt, inaczej chciał, żeby wyglądało, ale ty się za bardzo, Ktoś ta druga strona nie chciała się zgodzić. W związku z tym wychodzimy z nowym projektem. Nowym projektem, który jak pewnie słyszeliście, był dwa miesiące wcześniej, już w ogóle strona była gotowa i wszystko było przygotowane. Nie wiadomo, kto ma rację, nigdy się tego nie wiemy, pewnie prawda jest po środku. Ale co nam pozostaje do zrobienia? Ja sobie teraz taką przypominam sytuację, jak jest, jak otwieramy biuro podróży na przykład i są wycieczki do Egiptu za 1000 zł, sprzedaję 200 wycieczek, a później to biuro plajtuje i wy nic z tego nie macie, a ja mam tylko pieniądze. Prawda? Bo ja wam tych pieniędzy nie oddaję w sytuacji, w którym w którym splajtuje moja firma, bo po prostu splajtowało. Ja nie mam tych pieniędzy. I koniec. Wy nigdzie nie idziecie, a ja mam pieniądze. I tu była podobna jeszcze sytuacja z Amber Goldem, ale a, a, z Amber Gold to też, ale to w ogóle na, na skalę krajową i to dopiero ludzie oddawali majątki i mniej więcej tutaj było to samo. Z tym, że Słuchajcie, jest taki projekt, ja w ogóle mówię mówię, wam, mówię to do słuchaczy i do wszystkich fanów Secret Service'a i tych, co, nie wiem, strasznie się jarali tą gazetą, mówię do was, do was wszystkich, bo w tym momencie ja nie będę hejtował gazetę, bo wszyscy już to zrobili w internecie, ale ja sobie pomyślałem, że będę chciał schejtować Ludzi, którzy wspomogli ten projekt i czego się od niego. i tego, czego od niego oczekiwali. Jak wrócicie pamię pamięcią, to jest dwunasty odcinek. Jeżeli ktoś jest z nami. przez wszystkie odcinki, to w pierwszym odcinku, ja ostatnie 5 minut mówię jak sytuacja z Secretem wygląda, robię sobie taki, taką małą scenkę. I to miało miejsce. To tak na dobrą sprawę, sprawę miało miejsce, już wiedziałem o tym 3 miesiące temu, ale. E, powiem wam e, jedną taką rzecz Jeżeli chcecie, żeby wasza ulubiona gazeta wróciła To czemu chcecie, żeby ona wróciła? Bo mi się wydaje, że ze względu na to, żeby ludzie, którzy ją robili Wrócili, bo uwielbialiście ludzi, którzy pisali te teksty tak? Niech będzie, że w tym sekrecie, ja tam hejtowałem ją ostro Ale niech będzie, że połowa, albo nawet jedna czwarta ludzi wraca Więc wy lubicie nazwę gazety i tą okładkę, czy ludzi, którzy ją tworzyli. Jeżeli w tym momencie ci sami ludzie, może bez tej, tego Pegaza, ewentualnie jednej, dwie, dwóch, może trzech osób, przyjdą do nowego projektu, który się nazywa Pixel i wy mówicie nie, nie, bo my chcemy sekreta, bo to nie tak miało być, to sorry, wy jesteście dalej z marką. Niezależnie od tego, kto będzie w tym sekrecie, wy chcecie, żeby ten sekret dalej był czy tych samych ludzi, okej, okay, no niech mają sobie ten swój nowy projekt, niech idą sobie do tego piksela, niech robią sobie tą nową gazetę, niech się nazywa Pixel i okej, okay, dalej będziemy ich czytać, bo to są ci zajebiście redaktorzy, którzy, którzy byli w tym sekrecie. Teraz musicie się nad tym zastanowić, bo okej, okay, nie ma tego sekreta, ale ludzie dalej pozostali, no wy chyba nie kupowaliście tego dla marki, no e, rozsądny człowiek nie kupuje, rzeczy dla marki. Ja kiedyś byłem małolatem, jak ktoś miał wow, masz Nike, ale jesteś zajebisty. Ale buty, buty mogły być beznadziejne. On miał Nike. I teraz wszyscy się tak zachowują, że Secret Service, okej, okay, nazwa opada, ale ludzie zostają. Idą do innej, innego biura. Zrobili was Bambuko, -ostro. Wszystkich, e, wszystkich w ogóle ruchnęli po prostu bez mydła. Okej. Okay, zgadzam się z tym. Ale oni dalej będą tworzyć gazetę. Tą samą, o tej samej tematyce, tylko pod inną nazwą, więc sorry. Jeżeli jesteście takimi wielkimi fanami, dajecie im 300 tysięcy prawie, to ja myślę, że nazwę tytułu możecie zmienić. Jakie jest twoje, Jacku, zdanie na ten temat? Pierwsze co chciałbym podziękować wszystkim, którzy mi nie wierzyli, jak mówiłem, że Secret Service upadnie do trzeciego odcinka. face. i nie Mówił, mówił, mówi, pamiętam to doskonale, możecie nawet usłyszeć to w naszym podcaście. Tak, miałem rację, oko proroka widziało, mniejsza z tym. O tym zgadzam się z Tobą, że tak naprawdę to dalej będzie ta sama gazeta, tylko z inną nazwą. Nie będę już się rozwodził o jakości tej gazety, tak? mhm. ponieważ sam stwierdziłem, że nie będę tego czytał. Tam jakieś pojedyncze artykuły, dobrze, ale całości nie kupiłem nigdy, tylko jak ktoś przyniósł do pracy albo leżało u znajomego, to przeczytałem. tak? Mniejsza z tym. Ale fakt, to będzie ta sama gazeta? Ci sami ludzie, więc czemu oni hejtują, że Secret Service się zamyka, jak będzie po prostu ten Pixel, no nie? Tego nie wiem, może oni naprawdę tak, jak mówisz, trzymają się marki, ponieważ lepiej jest powiedzieć, no wiesz, czytam Secret Service i jestem fajny, no nie? Bo wszyscy pamiętają, że Secret Service to kiedyś było coś. Tak, Tyle tak, no. tak. E, tak e... Poza tym spójrz na jedną rzecz. Dlaczego oni zbierali na Secret Service, a nie na Pixela od samego początku? Ponieważ nieważne co, masz Kickstartera, masz ten, nie wiem, wspieram to, Polak potrafi, inne, wuje, muje, to jest nieważne. Ale jak widzisz na przykład, o, idealny przykład, na Kickstarterze była gra twórców Final Fantasy, którzy chcą powrotu do oldschoolowego Schoolowego Yoterpega, Ta gra nic nie zebrała praktycznie i nie wyjdzie. A jakby było napisane, że nie wiem, Square Enix zbiera kasy na coś tam, żeby zrobić oldschoolowego Schoolowego Yoterpega, kasy by zebrali. I to właśnie o to chodzi, że jak gdyby oni od razu zaczęli zbierać pod szyldem zbieramy na pixel, ale ci wszyscy redaktorzy z Secret Service, to oni też by nie zebrali ani grosza. Ponieważ nie ma tam nostalgii, nie ma tej mocy, nie ma tego co było kiedyś. Plus, ci co chcieli mieć nowe Secret Service, tak bardzo to chcieli, że przeoczyli jeden fakt, że tak jak się pisało kiedyś, już się teraz nie pisze. Styl wszystkich recenzji i tak dalej jest teraz zupełnie inny, no nie? Więc nawet jeżeli nazwa zostanie ta sama, to jednak będzie trochę inne czasopismo. No chyba, że w redakcji będą chcieli pisać tak jak kiedyś, to tutaj to się w ogóle nie sprawdzi, ponieważ już się tak nie pisze i robi się to wszystko inaczej. Więc ja ogólnie, no, secret service nikogo, tak? Jeżeli chcecie dobry magazyn o grach, macie magazyn Gamer albo, nie wiem, PSX Extreme nawet. No nie? I no. z tym warto polemizował, czy, czy PESIS Extreme jest, ja go kupuję, bo nie mam nic innego, a tak, więc a, e, miejcie sobie Miejcie wydajmy, że gamer jest darmowy. Tak? Gamer jest darmowy, tak, e, więc miejcie pretensje tylko i wyłącznie do siebie, e, nasi drodzy słuchacze, e, słuchajcie, no macie dwa numery Secret'a w kioskach, mieliście, podobał wam się, bierzcie Pixela, jak nie, to macie opcję, tam była na stronie, że mogą Wam oddać tam pieniądze, czy tam czyich pieniędzy. Okej, okay, niech Wam oddadzą pieniądze i myślę, że żadnego halo nie musicie robić. To była bardzo dobrze, mądrze zaplanowana akcja marketingowa. Zbierająca po prostu na nową gazetę i ja myślę, że zakończyłem się świetnie. Świetnie, tym bardziej, że już, już będą wiemy, że będą miesięcznikiem, więc, więc ee, mają. Ale jak że to tak fajnie zrobione, powiem... tak? Secret service nie mógł być miesięcznikiem, ale już Pixel będzie mógł być miesięcznikiem, więc. Tak, tak, tak. No ja no, to... też opytałem, że to jest z góry, bo wiadome, że oni się zawiną z po góry. tych trzech numerach, no nie. Oczywiście, Żeby oczywiście, że tak. I nie zdziwię się, jeżeli nie wiem. Połowę tego kontentu, co miało być w Secret Service, to nie było, ponieważ będzie w nowym numerze Pikselu. Pixela. Mm -hmm. Więc no sami jesteście sobie winni tak? Daliście kasę, tak. daliście się zrobić. Nie czytaliście między wierszami same te machloje z tymi tymi yy, progami. Tam są progi, na tym wspieram to. Tak, tak. Sami tak, tam tak, wypisywali, że tak. koszulki, jakieś spotkania. To już wtedy zaczęło śmierdzić z dechłą rybą i wtedy po się gracza ogarnąć lekko i już przyhaltować, no nie? Bo założę się, eee. że gdyby nie zebrali na Secret Service, to za 5 sekund teraz by było, że ekipa zbiera na Pixela i wtedy by pewnie może cudem by dozbierali. Ale tak to patrzyli, teraz mają kasy na ten, do przodu z tego wszystkiego, nie? No, no, troszeczkę mają, powiem Ci, tak. Już nawet nie chodzi eee. o to, że oni to zabiorą dla siebie, ale no, eee. na tego Pixela już będą mieli na 4-5 numerów, bo ludzie Oby. dali się zrobić na Secret Service. Tak, tak, tak, tak. Eee, no o to im chodziło Jacku od początku tak na dobrą sprawę, więc e, ja myślę, że zanim wystartowali, to też z jakimś budżetem, prawda? Więc, e, więc tak. Więc e, dobra, więc e, myślę Jacku, że chyba możemy pomału kończyć e, nasz odcinek. E, powiem Wam, że no e, następne tygodnie e, okaże się e, jak to wszystko będzie u nas wyglądało. Na pewno z 13 odcinkiem już będziemy za tydzień ktoś się pojawi, czy będzie to już gość, czy nie, to chyba jeszcze, jeszcze nie wiemy. Nie mamy żadnych komentarzy, ja nie miałem trochę na to czasu, Jacek używa kamienia, więc więc to troszkę... Tak, no, do mnie byście musieli listy wysyłać, jeżeli chcecie, żebym mnie przeczytał na antenie chwilowo, więc... No. Tak, więc, więc po prostu nie mamy żadnych pozdrowień, ani niczego takiego. E, zapomnieliśmy o tym dać. E, tak, więc e, ch chyba, chyba to tyle. E, prawda, Jatku, chcemy, chcemy coś jeszcze dodać? Odcinek no. trochę krótszy, co nie znaczy, że gorszy. No ale tak to no, widzimy się, jest, tak jak to, już to, to, mówiłem to... Na... No, mów, mów. No. no. Z, nie, znaczy, bo. bo... Tak Okej, okay, bo, bo mi to wyszło już ponad półtorej godziny, więc ja myślę, że taki e, krótki to on nie będzie. A tylko dwie osoby, prawda? No, mieliśmy trochę gadane, trochę o topu i tak dalej. Tak, o No. Tak jakby ktoś, właśnie zapomniałem dodać na początku, jakby ktoś nie kojarzył, to Wiśnia jest tak naprawdę z portalu. mówił o tym. Mhm. Więc tak naprawdę zostaje nam już tylko powiedzieć, że do zobaczenia na portalu, ponieważ najnowszy odcinek właśnie wyląduje tam. I mam nadzieję, że będziecie tak. nas dalej tam słuchać. No, z, z, z pewnością Jacku oglądalność nam podskoczy mamy nadzieję dwukrotnie albo trzykrotnie. Haha. E, więc... Już kasa leci na konto. Dokładnie tak, ja już, już, czuję, już czuję te miliony. E, więc pod portal dwa razy mam już 250 tysięcy. Oh no, yeah. Teraz już trzeci to już kolejne 250. Tak. E, więc my możemy tylko polecić Wam e, z, Wchodźcie do nas, bezimienny.pl, stronka dalej działek. Jak macie jakieś pytania, to e, odpowie, e, odpowiemy na e, nasz adres mailowy, który na pewno będzie e, pod odcinkiem. E, no i zapraszamy Was do wchodzenia na e, Pad Portal. Bardzo fajny, technologiczno-ogrowy portal. Mogę coś jeszcze dodać, e. zanim skończymy? Tak, Jacku? Tak. No, no. ja tak spadłem na pomysł, ponieważ Potrek chwilowo no, zrobił sobie pauzę, tak? I... Mhm. Tak naprawdę teksty u nas na stronie, które też będą trafiały na pad portal, pisze tylko Magdalena Płonka, to stwierdziłem, że czemu by nie dać innym szansy. Jeżeli ktoś chce pisać teksty dla nas, ewentualnie żeby były wystawiane na strony, to dawajcie znać, chętnie je przeczytamy, ocenimy. No i jak będą bardzo dobre, no to czemu nie, wystawimy je u nas. Zawsze więcej no. ludzi będzie widziało. No nie? Zawsze lepiej pisać dla kogoś niż do szuflady. Dokładnie tak. E Dokładnie tak, szczególnie jeżeli jesteś naszym stałym słuchaczem, a ja znam już tu parę, parę nazwisk, które są naszymi stałymi słuchaczami. Jeden Macie stały słuchacz, nawet będzie u nas w odcinku, prawdopodobnie. Tak, tak, tak, tak. tak. No, ch chyba coś takiego zrobiły, więc stali słuchacze mają jeszcze lepiej i, i, i na pewno zastanowimy się nad takim tekstem. Dobra Jacku, myślę, że możemy zamknąć nasz 12 odcinek, 12 odcinek podcastu Bezimienny na portalu Padportal, ale śmiesznie, więc moim gościem był Jacek Kaleta. Dziękuję, do widzenia. Tak, ja miałem na imię Christian Kender. słyszymy się w 13, nie piątkowym, ale 13 odcinku podcastu Bezimienny. Zapraszam wszystkich, do usłyszenia, cześć.